Subiektywny podcast sportowy. 113 odcinek Subiektywnego podcastu sportowego, sponsorowany przez deszcz. Ja jestem suchy. Ja też. Jak to ty jesteś suchy? Ty jest no Słysza, ale... to Ja wręcz przeciwnie. Zabrał nie, ci tekst, jeżeli chodzi o odzież. <gry> eee. Jeszcze przez co ja, ja jestem sucha, a suchuję jest mokry. Przez dym i przez głupiego barmana, w barze do którego nigdy więcej nie pójdę. No, to, to co bravo. przez niego? Zmokłeś? Nie. Znaczy aż do, aż do rewanżu. Przez niego się obudziłem, bo wcześniej mało brakowałobym zasnął na meczu, który po prostu się spodziewałem, że będzie tak nudny. Jak no by... nie, ja powiem ci tak, ja się spodziewałem, że do przerwy to sparta po tym, co zobaczyłem w poprzednim meczu, o którym nie mówiliśmy przy podcaście to się spodziewałem, że Sparta do przerwy będzie prowadziła ze 2-0. No tak, bo, że się tak. przejedzie porządnie. Po w ogóle to chciałem powiedzieć, witajcie drodzy słuchacze. A, a bo zaczęliśmy. Nawet, nie, nawet wam byłem. pomachał. To chyba podcast o rekordowej frekwencji wśród sprowadzających. Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie. Bywały takie. Sześciu chyba. Tak, tak, tak, tak. A bo dzisiaj witamy, było, witamy Piotrka. Dzisiaj. Prosimy, witamy. Tak, prosimy nie regulować o zbiorniku. Tak, ja ten, co to mnie Ernest wywołuje jako właściciel studia. Tak, <laughs> ale sam seglasz. To sam, klarkuje, nie? Sam, sam się obsłużył. Dobra, dobra. dobra. No więc Chcia, chciałem powiedzieć, chciałeś powiedzieć? Chciałem Bo powiedzieć o, o najpierw o meczu Lecha. Tak? Że taki dziwny ten mecz, chociaż jak patrzę na polskie drużyny w ostatnich latach, to w ogóle mnie nie zadziwił. Znaczy zadziwił mnie o tyle, że do minuty 60. Sześć... Zdecyduj chłopiec, chłopie zadziwił. No, zadziwił. Nie zadziwił. Nie, nie zadziwił mnie, jednak, nie. jednak tak się spodziewałem, że jak się nie ma napastników i jak się przygotowuje kondycję na obronę Mistrzostwa Kraju, a nie na to, żeby zdobyć jednak Ligę Mistrzów, to tak się kończą takie mecze, że w 60 minucie zeszło z nich powietrze ja i było po zawodach. Na chwilę no. przerwę i z takich, że tak powiem, informacji agencyjnych, do, agency... nie gospodarczych, takich podcastowych powiem, że jakbym trochę kaszlał, to bardzo przepraszam, bo od zeszłego podcastu, na którym też kaszlałem, mam tak zwane atypowe zapalenie Kas o skrzeli. A typowe? A typowe tak się nazywa. No i oczywiście jest z nami też pies butelka, który co hmm. prawda nie kaszle, ma ale... Nie, ona mlaszcze, albo... No, sobie... B typowe. Ja zauważyłem, że jak my nagrywamy podcast, to ona sobie robi pedkir. tak to, to zostawię. To jest nie, to nie będę tego dalej rozwijał. Włączę cię się sobie w temat, o którym powiedziałeś, bo faktycznie motyw napastników w Lechu jest dość znaczący, a przede wszystkim jest znaczące to, że jak zwykle co roku mamy do czynienia z czymś takim, że w momencie, kiedy drużyna nie jest jeszcze w lidze mistrzów, tym samym jest ona aktualnie budowana, czyli Chibamba dostaje w tym tygodniu pozwolenie od, dostaje pozwolenie od na pracę od wojewody. Rudne, w, nagle okazuje się, że kontrakt jego, kontrakt jego jest rozpatrywany w kwestiach netto, w kwestiach brutto i tak naprawdę okazuje się, że zostaje nam z napastników. Mikołajczak i Wichniarek, z czego Wichniarek można go traktować jako takiego napastnika, który, do który jest taki do przerwy, albo napastnika taki, który jest faktycznie taką dziesiątką, czyli wspomagającym napastnika, którego w tym momencie w Lechu nie ma. Takie wiesz chrapek, ale jego w no, podobnych to, kategoriach. Może tak, no, Mikołajczak chrapek to, są to jest dwóch zawodników do dostawienia nogi, bo w ten sposób do tej pory się przestawili jako dwaj napastnicy, czyli trzeba świetnie im zagrać piłkę, czy... będąc metod bramki. Ja miałem nieodparte wrażenie, że gdyby na boisku był Robert Lewandowski, to Lech wygrałby ten mecz 2 do 0. Dokładnie to, to Przede samo. wszystkim Dokładnie nie sprawdziła się obietnica Andrzeja Kadzińskiego, który zapowiadał fakt, że w 5 milionów euro każdy eurocent zostanie wydany na wzmocnienia. Budżet Lecha na ten sezon to 11 milionów euro. Za Lewandowskiego dostali dodatkową piątkę. Niestety znaczy, no, cały czas mówię o znaczy, tym, że jest niestety... możliwe, możliwe, że te pieniądze będą jeszcze wydane. No tylko tak, że tylko, ty, będzie tylko, trochę tylko za późno, ja tak, o tym właśnie tak, powiedziałem co roku no. jest ta sama sytuacja. Czekanie na to, że może jednak będziemy znaczy... bliżej tej Ligi Mistrzów i wtedy wydamy te pieniądze, nie w momencie, kiedy jest możliwość, żeby to zrobić. Wcześniej to, co robił Skorża w Wiśle, przygotował drużynę do zdobycia Mistrzostwa Polski, ale wcześniej musiał nią grać w Lidze Mistrzów w sierpniu. A praktycznie to już od połowy lipca drużyna powinna być gotowa do grania. Nie da się przygotować drużyny jednocześnie na okres przygotowawczy mhm. i jednocześnie na cały sezon, który kończy się w Polsce w maju jest absurdalnie długi. Efekt jest taki, że drużyny, kolejne drużyny polskie, nieważne jakiego mają trenera, i tak odpadają. No, Lech to akurat wywalczył z Baku sobie awans do Ligi Europejskiej. I tam może coś, i tam może coś zwojować, bo rzeczywiście to Widać, że za hmm. wysokie progi i dla Sparty i dla Lecha, tam, tam, tam. żeby powalczyć o cokolwiek. A dodajmy, że w tym roku awans do Ligi Mistrzów jest teoretycznie dla, polskich drużyn, dla polskiej drużyny łatwiejszy niż awans do Ligi Europejskiej, ponieważ w Lidze Europejskiej w ostatniej rundzie eliminacji Będą grały wszystkie drużyny, które Odpadają. później zagrają w fazie grupowej, także można tam trafić na takie firmy Nie, jak drużyny, Liverpool, tak. jak Manchester City, jak Juventus Turyn. To polska specyfika polega na tym, że wszyscy się modlą o to, żeby trafić na Liverpool, zarobić pieniądze i odpaść. Tak to no u nas tak, jest, się... bo, bo można przy okazji dwóch meczów, raz, że na prawach telewizyjnych, Głównie a dwa, że na meczu u siebie taki Lech Poznań czy, czy, czy Wisła Kraków, tak, no Wisła to akurat nie, bo będzie grała na Hutniku, mhm. ale Lech... Już będzie miał na przykład du, duży stadion. Będzie po stingu, tak? I sobie, tak, i sobie elegancko <gry> wtedy odpada z takim Liverpoolem i, i wszyscy są zadowoleni. No, no i... nie, Też nie do końca, bo, bo stadion w Poznaniu dopiero jest we wrześniu, w połowie września będzie otwierany, a ta ostatnia runda jest w sierpniu. Także do końca kwalifikacji, czy to Champions League, czy, czy Ligi Europejskiej, legra przy 12 tysięcznej publiczności. Bo dodajmy jeszcze, czego chyba nie powiedzieliśmy, że Piotrek jest z Poznania. Cześć tak, e, tak, no, studia w Poznaniu, tam stawiamy fundamenty. Nie, nie widać po szaliku, tak? E, e, studia w Poznaniu się cały czas buduje, także dzisiaj gościnnie z Warszawy. Następnym razem już równolegle z Poznania. Ostatnio były krzaki pod Poznaniem, coś takiego bo było, tak? Byliśmy, no, byliśmy bo tak, nie zbudował. Bo nie zbudował. Nie zdążył. Ale jaką bramkę, wtedyż, wtedy kto ty zastrzelił? Redaktor Magdziesz czy redaktor nie. Zawada? Ja, to tym. Mokrym spodniem. Mokrym spodniem i obtłuczeniem całego ciała. Dobrze, ale to był Prawdzie. mecz na najmniejsze bramki świata Słowa dupy. Prawdzie? Nie bójmy się tak. A, e, słuchaj, trafienie w puszkę. Nie, w okno. Mokno. Nie trafił, trafił elegancko w okienko. Najmniejsza bramka świata, trafienie w puszkę. Z przewrotką, tylko inną. To był strzał nie z przewrotki, tylko z przewrotką, tak. właśnie dokładnie. A, a w, a, tak, właśnie, bo warto wrócić do szans Lecha. No, oczywiście Lech może wygrać u siebie 2-0, albo y, znaczy pod warunkiem, że będzie miał znaczy jakieś napastnika. Teoretycznie Lech będzie grał teraz w meczu na mecz lepiej, tak? Teoretycznie. Będą dochodzili e... nowi zawodnicy. Znaczy już gra będzie... lepiej, bo, bo już ten mecz ze Spartą był lepszy niż, dwu, niż oba mecze y, z, w, Baku, w Baku, z drużyną Interu. W Baku, jakkolwiek to brzmi. pomyślałem, tak, znaczy, jak, jak kiedyś, może w przyszłości Co Polski, to będzie Milan, Milanówek i trafi na Interbaku w pucharach A drogą będą wielkie się, derby. derby wielkie derby Mediolanu zdaje się że Interbaku nie tak się nie do Filia AC Milanu. z tego co to dziwnie się nazywa jak tak, na Filia tak. Milanu to dosyć przewrotnie w każdym razie legra gra też między innymi o to żeby awansować do ligi europejskiej bez czwartej rundy kwalifikacji bo porażka w ostatniej rundzie kwalifikacji Champions League to już pewna faza grupowa Ligi Europejskiej, czyli ten puchar i ta faza, która jest na miarę możliwości naszego mistrza. No tak mi się też wydaje. I to jest sześć spotkań, nie pięć nie tak jak grał Lech dwa sezony wstecz, to jest sześć spotkań, trzy u siebie już na 44-tysięcznym stadionie. Ko kosmiczny zastrzyk dla budżetu jak na polskie realia i bardzo duże wzmocnienie kasy w perspektywie no tak, obrony myślę. Mistrzostwa Polski. Chociaż nie wiem, czy słyszeliście, ale w tym sezonie, znów na jesieni w Ekstraklasie, gramy 16 spotkań. Nie wiem, jakie rozgrywki ma polska reprezentacja. No, po ma bardzo wiele sezonu. spotkań towarzyskich. <śmiech> które są jedynymi meczami. Znaczy to jest dosyć istotne dla naszej kadry narodowej, żeby ona grała jak najwięcej, bo ona nie gra w żadnych eliminacjach, mm -hmm. więc musi grać sporo spotkań. Zgrupowań jest 7 albo 8. Nie, to e tylko cieszy. Znaczy mnie też. I mnie... Im więcej gra reprezentacja Polski, tym lepiej. Ale niestety takie drużyny jak Wisła czy Lech y, muszą, my myśląc o Lidze Mistrzów, muszą też myśleć o Lidze Polskiej, żeby w przyszłym roku znów zacząć sezon z marzeniami o Lidze Mistrzów. A e, jednak w większej czy Prawda się jest na taka, jesieni? że dopóki, dopóki nie zbuduje się drużyny e, takiej, która ma jakąś ławkę, ale tak, jej no, nie ma. Po, polskie drużyny wszystkie mają coś, co jakby w firmach nazywa się płynnością finansową. Tutaj może nie ma takiej płynności kadrowej. Także nie ma czegoś takiego, że odchodzi jeden człowiek i, i to jakby odbywa się jakoś tam bezboleśnie. Tylko odchodzi dwóch ludzi. W Wiśle odchodzi dwóch środkowych obrońców, w lechu odchodzi napastnik. I robi się dziura. I dopiero złatanie tego na szybko i za późno. No. Za późno znaczy, na, na to, żeby no zawansować Właśnie to jest to, o czym mówiłem, względem tak, kolejki, którą się przeskoczy w pucharach, a nie, żeby zbudować no, drużynę no, po prostu. niestety to jest tak, że żeby coś wygrać, trzeba coś zainwestować. A to znaczy... jest cały czas tak, że jak mm -hmm. awansujemy, to wtedy zainwestujemy. No. Słuchaj <coughs> przywołał, e, przepraszam, redaktor Michał Zawada, przywołał, <coughs> dzień, dzień, dzień. z szacunkiem, <coughs> Przy, przywołał e, Wisłę Kraków z naszego sezonu. Czy tam yy, ja ho, mogę chodzi? się cofać w ten nie, nie, nie. do nie, każdej drużyny. Dowolnej, do dowolnej na, drużyny na bieżąco zawsze jest coś takiego. Odchodzi Kosowski i tak naprawdę na bieżąco się robi drużynę. Odchodzi Lewandowski i właściwie on przeszedł te testy, nie wiadomo, jak się dogadali. Na bieżąco robi się drużynę, i nie wiadomo, czy za te pieniądze kontraktować nowego zawodnika. To jest wszystko o krok za późno. Nawet, znaczy, nawet, jak się wiadomo, że Lewandowski odejdzie tak? Z, z Lecha Poznań Wiadomo. na jego miejsce już powinna być lista nazwisk w Dokładnie. tym momencie ona była, tylko w jakiś sposób w takim że się razie I ja słyszę tłumaczenia pod tytułem bo okienko jest takie, że mistrzostwa świata i że nie było czasu bo kluby inaczej handlują to, że mistrzostwa świata są w 2010 roku i to, że nie kupimy sobie Torresa do Lecha Poznań to chyba wiedzą wszyscy można wcześniej szukać zawodników w pokroju czy bamby czy czy jak mu tam... Chibamby, Ta to Jak on się tam nazywa, zresztą dzisiaj nam wiele nie pokazał, chociaż to, myślę, dobry piłkarz i w lidze tam parę meczów zagra. Ale spokojnie można szukać w Bułgarii, w Rumunii, na Białorusi, na Ukrainie piłkarza, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Jeżeli nie ma takiego piłkarza w Polsce, bo to, że w Polsce powinno się szukać talentów, Patrząc na to, od, nie wiem, od, od 16-17 latków z innych klubów, jak się ma taki scouting mm -hmm. i, taką, i taką ekipę, tych tam tą, jak oni się tam nazywają, ta komisja transferowa, tak? Żałosna, komisja transferowa. żałosna mocno. No ale to powinni oni, oni powinni na każdą pozycję mieć 6, 8 nazwisk. Dokładnie tak. I myśleć o tym. Rok wcześniej, mhm. a nie w momencie, kiedy Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich, bo dogadał się jednak z Borussią Dortmund. Tak, a znaczy, wiesz, to Robisz, bo... Jak to się go sprzedaje, to się go sprzedaje. A, wiesz, Oni przeciągali te, tak, tak, te tak. negocjacje to, miesiąc czy półtora. To jest na niekorzyść samego zespołu. Niemniej tak, no i Roberta samego... Lewandowskiego, i Borussii Dortmund. Ale wiesz, bo to, to co ja mówiłem o tym, że Wichniarek jest bardzo fajnym wspomagającym napastnikiem, to mi wcale nie zależy na tym, żeby y, Bamba, czy Rudne byli napastnikami, którzy zdobędą tyle bramek, co Lewandowski, bo tak naprawdę zespołowi jest potrzebne człowiek na tej pozycji, bo tak naprawdę on stwarza przewagę. A w tym momencie Lech nie ma czegoś takiego, bo gra głównie skrzydłami, którymi na dodatek nie do końca to wychodzi, dlatego, że jest wichniarek na środku, który... Co, Pałęta co ma, się koło 30 metra no i. No bo tak, bo on się a to, cofa. A to nie jest piłkaż tego no typu, który minie trzech ludzi i strzeli gola. Lech nadal bardzo fajnie, to co mówiłeś, bardzo fajnie nadal operuje piłką w środku, w środku boiska. Natomiast ostatnie dwa podania, znaczy nie ma tych ostatnich dwóch podań, bo nie ma ich jak, jak rozegrać. Stąd się bierze to czy z interem baku, czy w tym dzisiejszym meczu, że Peszko strzela beznadziejne strzały z kąta, które tak czy siak wlecą w siatkę boczną. To jest po prostu. Mało tego. W Lechu, wtedy, kiedy był Lewandowski na boisku, była szansa, że Peszko tą piłkę kopnie na piąty metr i Lewandowski, czy, mhm. czy Bandrowski nawet, który go wspomagał, czy któryś z innych piłkarzy, tą piłkę przetnie. W tej chwili jest tak, że tam jest gigantyczna dziura, po prostu w szesnastce nie ma nikogo. Ja nie mówię, że to się nie uda, tylko to chodzi, że, że, że w sensie, że ten zespół się nie dogra. Tylko, że jest po prostu tak krótki czas tego, czegoś. Co jest, co jest w tym momencie tworem Lecha Poznań, że to w tym momencie nie ma szans, żeby to się a wydarzyło. A, a bo każda gra w, a w ofensywie swoje. A szkoda, bo pierwsza połowa szczególnie tego meczu dzisiejszego pokazała, że Lech Poznań mógłby Pewnie. tą Spartę Dokładnie spokojnie tak. właśnie 2 do 0 grać mając tak. z tym potencjałem, mhm. który ma z tyłu. Tam w pomocy może trochę brakuje, no i przede wszystkim brakuje w ataku, ale Jedno, dwa, na jeden, dwóch piłkarzy. To, co, to, to jak brakowało Lechowi w pewnym momencie, nie wiem, takiego Frankowskiego w ataku. No, który może być wichniarek, właśnie o tym mówię. W, Taki... w sezonie, tak? Taki, A człowiek, f, f, f, f, y, tak. taki człowiek. Jeszcze sekundę, taki człowiek wspomagający właśnie te, czy, takiego na przykład młodzika grosickiego, wiesz, to, to jest dla mnie w tym momencie wichniarek w lechu Poznań, tylko nie ma tego grosickiego. Ponieważ jest on na szpicy i właściwie się cofa po piłkę do nikogo, y, ją potem zgrywając bo się stoi w miejscu z tą piłką na środku. Mi osobiście bardzo brakuje w lechu takiego piłkarza, jakim był Ernan rehifo to był człowiek, który stał na 20 metrze, zgrywał górne piłki do wychodzącego, wybiegającego za linię obrony Lewandowskiego. No i doskonale funkcjonowała współpraca między tą dwójką. To ona dała Lechowi wiele bramek, wiele punktów, także w europejskich pucharach. Niestety... Lech zamiast grać teraz dwoma napastnikami nie może to, tego robić, bo ma, bo jednego, ma, ma jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia, który grywa gdzieś na 30 metrze, schodzi do skrzydeł, mm -hmm. jest piłkarzem uniwersalnym, na, do tego ma 33 lata i, I starcza, nieprzepracowany, i i i tam, okres, nieprzepracowany 3, okres, okres i starcza mu na, de facto na 50 minut. Tak, hmm. ja jak się boję, bo tak napisałeś tam, w komentarzu, że cztery drużyny polskie grają w pucharach na tym etapie. No tak. Bo że diable mi to wygląda, że w kolejnym już nie będzie żadnej niestety. E, też miałem taką refleksję, bo, jak kończyłem pisać ten komentarz. Bo Lech, jak się okazuje, nie ma tak jakby nie ma ataku, Wisła nie ma obrony i też teraz na ręce tam jakieś ściągają obrońców. No ale nie wiem, czy ja ustawienie, powiem... ustawienie czwórki obrońców nagle, którzy się pierwszy raz w życiu na oczy widzą grają pierwszy mecz w meczu pucharowym. Też się może kiepsko skończyć. Jakelonie jest za słaba na Alice. i ruch ruch w ogóle. A ruch na Austrii Wiede. Ruch jest w ogóle. Tutaj za słaby, nie tak. ma o czym no. rozmawiać. Ruch no. był za słaby na Maltę. No nie, no może, może nie. nie ale wyglądał za słaby na Parterbaku no no też w pewnym momencie. Ja wam nic nie chcę mówić, ale słuchacze tam nam piszą komentarze, tam z tyłu na komputerze je mam, że. Tam nam na komputerze, tak wszyscy. Tam gdzie byłeś? Skąd wróciłeś? Tak, więc na tym komputerze jak już łamię język. Tylko polski jest napisane na tym komputerze, że się pytają, czy nowy podcast to będzie po blamarzu polskich drużyn, czy jeszcze czasza. to jest w trakcie. Będzie tak w połowie blamarzu. Tak. Przerażający jest fakt, jak właśnie polskie drużyny osłabiają nasze nas. szanse na przyszłość. nie osłabiają strasznie. Tak, osłabiają nas, ale osłabiają też nasze szanse w przyszłości na zaistnienie w pucharach. Kiedyś był taki świetny wywiad z Franciszkiem Smudą po meczu Lecha wygranym z 6-0 z Grasshopper z Zurych, gdzie była perspektywa jakiegoś tam rewanżu i pan dziennikarz spytał się już o kolejną rundę, a Franciszek Smuda mówi, że przepraszam, ale jest jeszcze mecz w Zurychu, że Lech pojedzie tam walczyć o prestiż, o Punkty do rankingu dla polskich drużyn w europejskich pucharach. Czasami wydaje mi się, że prezesi naszych drużyn zupełnie zapominają o tym, i ruch jedzie na Maltę uzyskać cenny remis. W rewanżu broni jak lew, wyników tak bezbramkowego, i przez takie oto wyniki nasza piłka. Mógł być komplet Bararnia. zwycięstw, tak, nie oszukujmy się, mógł być zarówno z drużynami z Baku, jak i z to, co zrobiła Wisła, tak jak ruch, powinny odnieść te drużyny komplet zwycięstw i w jakiejś tam perspektywie czasowej wymazałyby no, no, no, się nam te spiera się, spiera stare spiera się, sezony. Spirala się I... kręci, bo to, że przez to nie ma tych punktów, to gramy właśnie w lipcu, tak, w pucharach, a jakby wiali pójdzie, będziemy w maju zaczynać niedługo grę w pucharach, jak, tak jak. Jestem pewny, że ten gracz znaczy to, to jest szansa, żeby jeszcze? grać równie. Nie, to był. Nie, u, siebie, to było u, u siebie, oczywiście, że. U siebie. Tak, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał ten mecz po tym, co Smuda powiedział ten mecz w Curichu nie wyglądał tak, że tam Lech pojechał walczyć, bo tam zagrało kilku rezerwowych. No ale to nieistotne. Jego jest stać na to, ale to chodzi o mentalne podejście mm -hmm. trenera i zespołu do takiego meczu, że oni, oni wiedzą, że nie przegrają 7-0 w, w Kolega Zawada rozpoczął kiedyś grę w Pucharze Polski sezon wcześniej niż wszyscy. Owszem. Bo te dużyny tam, tych H-klas i tak dalej. Okręgowy Puchar Polski. Tak, więc niedługo tak. Polacy też będą grać w Pucharze tak, no. tak. No, to... znaczy, Polski. Jest wtedy szansa, że, że masz regularnie termin Ligi Mistrzów typu 27 maja, lutego. Wszyscy grają, wszyscy oglądają finał Ligi Mistrzów, a polskie drużyny grają do no, przedstępnej. To jest dobre. No i wtedy, wtedy będzie, może, będzie wszyscy Ale będą może mieli będą dylemat, mieli czy czas je czy, przygotować do. Tak, czy oglądać Barcelonę z Manchesterem, czy oglądać, nie wiem, kto, kto może być wtedy mistrzem Polski, ktokolwiek. Mhm. Drużną, Różną z drużyną z filas Polu na przykład. Ja mam wielką nadzieję, że szefowie uef -y wpadną na taki pomysł przy okazji eliminacji, czy to do y, mistrzostw świata, czy to do mistrzostw Europy. Y, myślę, że bardzo przydałoby się wielu czołowym piłkarzom, by te najsłabsze drużyny z rankingu, właśnie eliminacje do jednego turnieju, wzorem chociażby koszykówki, zaczynały y, razem z eliminacjami do y, wcześniejszego turnieju. Że, żeby po prostu grupy eliminacyjne nie były siedmiozespołowe, ale na przykład czterozespołowe, by najlepsze drużyny grały ze zwycięzcami preeliminacji. Znaczy mówisz o reprezentacjach. Tak, tak? tak. No to, się, to się na pewno nie uda, bo... No, bo wiemy jak wyglądają federacje. Znaczy mhm. przede wszystkim no, jest cały czas to podejście do tego, że futbol jest... nie jest sportem dla elit i wszyscy mają grać ze wszystkimi, tak? A w tym momencie skazujemy już niektórych na wieczną bytność gdzieś tam w, w takiej podgrupie i na to się, na to się znaczy, wątpię, to, żeby to, kiedy Hifa i UEFA zgodziła. No tak myślę, bo tym bardziej, że to co podkreślałeś na początku. bardziej to... że jest ryzyko niestety, że hmm. Polska by się teraz znalazła. No właśnie o to sobie pomyślałem. Która... Znaczy prawie... doce... Do docenienie wcześniej. tego czegoś co powiedziałeś że y, polska drużyna w Lidze Mistrzów ma w tym sezonie możliwość y, przejścia gdzieś dalej jest możliwością stworzenia czegoś y, żeby przejść, przejść dalej i tak samo można myśleć o tych innych y, zespołach, nie? które właśnie chcesz wykluczyć Dobra, y, panowie ja bym skończył temat, bo ja, no dalej, ja, ja bym Lechowi szans nie odbierał generalnie, bo to że oni tam strzelą gola wsparcie y, albo dwa to jest możliwe A? Inna sprawa że rzeczywiście, że biorąc pod uwagę ja ile, jeszcze, że ile Lech goli strzela do, w ogóle. No, na razie w pucharach strzeli jednego uh -huh. w trzech meczach. No właśnie. Plus do znaczy, no. problem nie, nie jest. Najlepszym lepszym... strzelcem jest Kotorowski. No. <laughs> znaczy, najważniejszym strzelcem. Najważniejszy. Wiele tak. będzie zależeć od początku tego spotkania, bo Lech. Znaczy, no, Lech, no, bo Lech początki, miał... początki próbuje, tak? Tylko, że okazuje się, że nie ma kto no, wykończyć akcji. No. początek. Nie, no. znaczy, to ja się nie zgodzę z po, nie, dzisiaj bo dzisiaj po, po początku następuje następne 75 minut meczu. No, I w tak. tym momencie, jeżeli od 60. można wszystko. Jeżeli od 60 minuty meczu piłkarze Lecha nie istnieją, mają kisiel w kolanach, watę w nogach i generalnie piłkarze Sparty mijają ich jak chcą, a po prostu widać, że nie są w stanie żadnej akcji zorganizować, chyba że przypadkiem im no piłka się od łepetyny odbije i sama wpadnie Ale do Ale dlatego ranki. właśnie początek jest najważniejszy, bo jeżeli nie strzelą na początku, to potem szanse... na pewno nie. No. Geometrycznie. No, no inna sprawa, że można tro, trochę ja się zgodzę z trenerem Zielińskim, który pyta się tak trochę bezosobowo, ale wiadomo kogo się pyta, dlaczego Czesi rozpoczęli ligę wcześniej tak. i taka Sparta jest już w trakcie sezonu można powiedzieć, a w Polsce się nie dało i jakby rozpoczyna No pierwsze bo Polska mecze. miała grać w mistrzostwach świata. Ale to, że nie grają, też już wiadomo, jeśli dobrze pamiętam, od października zeszłego Znaczyń, roku. Wcześniej nawet... też się zorientowali, no, że nie zagrają tak. na Mistrzostwach Świata i liga ruszyła. Ta, I, sama i grup, się... ta, ta sama grupa. Tak, tak, dało się rozpocząć wcześniej i, i jakoś to podejrzewam, no nie, nie, nie twierdzę, że lech by grał lepiej, ale. Znaczy, jest taka nie, szansa. Na pewno nie, nie padałby w 70. minucie i nie byłoby tak, że mają siły. A... Jest taka szansa. Znaczy, to też jest jakby odwieczny problem, że Polska dużo na zawsze jest albo po sezonie przygotowawczym jest przemęczona, albo jeszcze nie weszła w sezon, albo już jest zmęczona sezonem, no i są tylko trzy. Przy, przy stadia przygotowania polskiej drużyny, a tymczasem Zawsze by, jest zmęczona. A tymczasem bywają na świecie piłkarze, którzy grają w sezonie 70 spotkań, jak nie wiem, Szawi, niesta czy Lampard, albo inny. Ostatnio de, Diego de, Forlan. Albo de, ale, czy, czy, Diego Forlan, tak? I jakoś, nie dają, na jakoś dają radę być wypoczęci od końca sierpnia do y, połowy lipca. Tak, za, za, za no Zaprzeczam wszystkim tak. teoriom zmęczenia grania w Europie. Tak. No dobrze, słuchajcie, polski chciałem... piłkarz ma za długo wolne i niestety w tym czasie. Głupieje. Co robi To się można domyślić, Wszyscy wiemy. A jeszcze, a, jeszcze klub, a, jeszcze, a jeszcze klub mu głupieje przy okazji, mhm. bo nie wie, jak normalnie przygotować e, pozostałych e, piłkarzy do sezonu. Znaczy, Wtem... Problem jest taki, że polski piłkarz przed sezonem odbywa. Poczekaj, odbywa od... Że polski piłkarz nie wie. Nie, jest... nie, nie, poczekaj. <laughs> Nic nie. Wie. Chciałem powiedzieć, że on od, od, odbywa odnowę biologiczną nie po poprzednim w sezonie, tylko tylko po odnowie biologicznym. Nie, po, po, po, po tym czasie wolnym, który od, tak. Tak, od, tak, tak po, trochę. Po i miesiącu to... wolnego trzeba mieć miesiąc na odbudowanie. No, no, tak. Znaczy pół roku, słup z e, Tymczasem, to to by... a propos jak jesteśmy nie, przy na, polskim... Można, można pochwalić Wisłę tylko, bo Wisła tak jakoś... co mnie trochę goli strzeliła. No przeszła tak tą to jako jedyna w Polsce, no i że tak przeszła tą rundę tak na luzie. No, no i Żurawski strzelił gola. No, no. koniec, końcu. chodzi o to. Ale to <grym> chyba jedyne, co możemy dobrego powiedzieć o Wiśle, bo w no tym zobaczymy, no, zobaczymy nie, no. jak zagrają dalej. No, no, no Będziemy będziemy no, po, po owocach ich będziemy. Jak to słusznie, słusznie, zauważył jeden dziennikarzy z Krakowa, mm. że no, nie, nie jest dobrze, skoro największym problemem Wisły przed meczem w pucharach jest to, czy zdrowie jest Mateusz Kowalski. No to I tam się wszyscy modlili, bo jak Mateusz Kowalski nie był gotowy do gry, to w ogóle chyba musiałby... Nie Pawełek nie, kto... zagrać na stoperze. No, na stoperze, no, dokładnie. Ale jakby romantycznie podchodzić do sprawy, to zawsze chodzi o to, żeby więcej prawek zdobywać niż tracić, a w póki co Wisła... Ma czym straszyć. No, to no, no to, znaczy jak to, jak patrzymy na to, jak znaczy Jak Lech, dostanie Lech, przeciwnika, Jak, to jak Lecha No Lech miał przeciwnika też tak teoretycznie słabszego, a, mm -hmm. a strasznie się z nim męczył. Z drugiej strony też ja bym nie przesadzał, bo tam od razu poszły jakieś... Te dla mnie kolega, z Poznania, to jest... kolega z Poznania e, się oburzał na to, że dziennikarze porównują występ Lecha z występem zwisły z Lewadią. No, tylko jakby tak jest Bynajmniej drob, jest... nie byłem, to ja. Nie, nie, nie, nie, inny kolega z Poznania. Jedna drobna różnica, tak którą należy zauważyć, że jednak lech awansował, Awansował właśnie, nie, no. więc jest to dosyć znaczy to jest plus dla Lecha. No bo już ma zapewniony chociażby udział w pucharach dalej w odróżnieniu od Wisły, która z Le Lewadi nie dała rady. Tak to też jest ciekawostka jestem to, to właśnie to, co mówiłeś, jak, nie wtedy mówisz o kotorowskim człowiek, który od w lechu od paru lat jest zawsze. No w najlepszym wypadku drugim bramkarzem, a z reguły trzecim. Czasem trzecim, a czasem w ogóle musi posiedzieć na trybunach. Tak. Yy, musiał. No. I nagle okazuje się, że, że też zostaje bohaterem całego Poznania, a i pewnie połowy Polski yy, też. No z tą połową to trochę znając kibiców Legii Warszawa i, i Tak, tak tam oglądałem ten, ten mecz z kibicem to... Legii Warszawa, który oczywiście... ...pluł żywym jadem w telewizor. Po prostu kibicował Interowi Baku. No, no. oczywiście. Próbowałem się go zapytać, dlaczego mówił, bo się urodziłem w Warszawie i dlatego. Mówiłem, że masz chyba bliżej do Poznania niż do Baku. Mimo A, wszystko. Może nie wiedział, może ma jakiś Bak w domu. <laughs> <laughs> znaczy ja rozumiem te, te tam... Lech z zalegiem nie przepada i vice versa, wszyscy wiedzą. Dobra, panowie, musimy skończyć jest, ten wątek, bo będziemy tak, robili ta, podcast czterogodzinny na temat Lecha Poznań. Nie, jako chciałem powiedzieć, że jest niesamowite, już na zakończenie tego wątku, jak to się perspektywy nam się zmieniają, bo przypomniało mi się, jak w poprzednim odcinku rozważaliśmy kłopoty reprezentacji Niemiec, na przykład. I tego jakie one mają problemy i że. Młodzi Zaczy, klikarze, powiem, ci, i że powiem ci, że dużo większe teraz. problemy repre ma reprezentacja Hiszpanii, a głównie Real Madrid. Nie dość, że odszedł Im Guti, zakończył karierę. To nie dość, że Rabul to jeszcze To jeszcze, jeszcze Iker Casillas nie żyje. I, tak jest. I, i, i, I to jest poważna sprawa, naprawdę, bo to w życia lub śmierci i słuchacze teraz z, mojego albo z jej. naszego podcastu dowiedzą się o tym, o, o tym, że nie żyje tak. iker Casillas. no i e, znaczy, no, nie, ja może od razu zdementuję, bo znaczy, mamy, on, on nie żyje mamy, według mamy paru według... fanów realu wśród słuchaczy więc serdecznie ich pozdrawiamy ale to, to nie dlatego, że my życzymy śmierci Ikerowi broń Boże, ja życzę mu, żeby, żeby żył jak najdłużej, jak w najlepszym zdrowiu bo bronić może nawet jak będzie bronił gorzej to i tak będzie bardzo dobry <laughs> Ale pani Aleksandra Lipczak i pan Tomasz Czech z Polityki napisali, Brawo, że brawo, proszę państwa. Wykazali się... Na... Ciekawe, kto to sprawdzał jeszcze przy okazji, bo... No tam pewnie pana... nikt. No, no pewnie tak. No, Czyli może ktoś sprawdza. czy znaczy, pani najwyżej. Lipczak sprawdzała pana Czecha, a Pan Czech sprawdzał panią Lipczak i tak się sprawdzali. O, brzydko, panie, tak, tak, się, tak się sprawdzali, że. Że w ostatnim numerze to to mieli kolejny proces? Nie, znaczy, no to no. znaczy Takiego braku profesjonalizmu, to, to wiesz, no, to oni mogą mi teraz wszystko zarzucić, naprawdę. No to powiedz o to chodzi, bo to nie każdy polecamy Polecamy numer polityki. polityki. Panie redaktorze chodzi o to, że Casillas jednak żyje. Znaczy, żyje ale właśnie, żeby tu kurwa tak, wada ich... wyjaśnił, yy, skąd tak, tak. takie w ogóle Więc tutaj insynuacje. Pani Lipczak z Panem Czechem napisali do spółki, że.. że yy, tak zjednoczonych Hiszpanii nie widzieli jeszcze nigdy, z czym się zgodzę, bo też nie widziałem tak zjednoczonej zjednoczone Hiszpanii, jeżeli chodzi o, o reprezentację przede wszystkim. I o to jak zawodnicy Sevilla, Realu, Madryt, Barcelony przede wszystkim i Bilbao potrafili jednak unieść wreszcie ciężar tego turnieju. Do tego stopnia posunęli się w idealizowaniu tego obrazu państwo, którzy to napisali, że napisali, że strzelec z bramki zwycięskiej w finałowym meczu Mistrzostw Świata, czyli Andres Iniesta, zadedykował ją swojemu nieżyjącemu przyjacielowi Kerowi Casillasowi. A, a, potem, następnie. a następnie ucałował swoją dziewczynę... Znaczy, no, nie, nie, nie, nie, to, nie, nie, to Przed nie, nie, kamerami? Nie, nie, nie, napisali, że jednak że, że to była... że, że pani... Yy, ona się nazywa... Karlonaro, tak? tak. Że jest jednak dziewczyną Iniesty, że yy, znaczy to już w ogóle wszystko wrzucili do jednego kociołka. Tak, że, on, że, to jest jego że, że to jest jednak dziewczyna Iniesty. Nie dość, że zabrali Casillasowi życie, to jeszcze dziewczynę. <śmiech> <śmiech> fatalnie szczególnie, że Iker jak wiadomo był jednym z głównych obok Andresa Iniesty bohaterów meczu finałowego. Szko Ale szkoda, myślisz, że, że tak źle skończył. Myślisz, że oni oglądali ten mecz finałowy? Ci pani Aleksandra z panem nie, Tomaszem? Bo nie, nie. myślę, że myśl, że, myśl, że skupili się na czymś zupełnie innym w czasie tego meczu. Znaczy, temat Kasiasa i... <śmiech> Kolega tak ma jednostronne skojarzenie. <śmiech> temat i temat Realu, myślę, jest do poruszenia za chwilę przy okazji karuzeli transferowej i presezonu najlepszych europejskich drużyn. A Wróciłbym na sekundę jeszcze do Ligi Polskiej, bo bardzo zaciekawiła mnie sprawa Arkadiusza Onyszki i e, no to, co tak co się stało poczekaj, w polonii Warszawa. Po, po, po, poczekaj, bo a propos tego, że wyginęli wszyscy wychowankowie Realu Madryt, to chciałem jeszcze jeden wątek, bo jak nie żyje Iker Casillas, <śmiech> odszedł Guti, odszedł Raul, to im raptem trzech wychowanków w 23-osobowej kadrze. Znaczy, Iker oczywiście mhm. jest i będzie jedynym prawdopodobnie oprócz Arbeloi wychowankiem Realu w podstawowej kadrze. Mhm. Tak sobie pomyślałem, że wszyscy się zastanawiają, oczywiście są różne modele, tak? Jest model Barcelony, są wychowankowie, jest model Realu, my kupujemy. Tylko czym to później owocuje, tak? Dlaczego ja tak uparcie o tych wychowankach ciągle? Bo oni w sumie mają czterech w 23-osobowej kadrze. Znaczy, ja bym chciał się wtrącić, że to i tak jest lepszy wynik niż prawdopodobnie cała czwórka angielska yy, oraz ta, intermediolan. Znaczy, yy, tak, to wiadomo. Być może okay. razem wzięć. Tak, tylko że chodzi o to, że, że później niektórzy piłkarze wybijają piłkę z linii bramkowej twarzą albo łamią sobie kości po to, żeby wygrać określony mecz, którym jest albo grand derby, albo jakiś mecz o stawkę. Tu mówimy o Karlesie Pujonu. Na przykład. A niektórzy, tacy jak Cristiano Ronaldo, których się kupuje i stawia się to jako wzór modelowy prowadzenia klubu, że my kupujemy najlepszych. W granderby nie potrafią strzelić w światło bramki, albo jak już okay. mają piłkę na 1-0, to nie umieją tego zrobić. Dlatego ja, jakbym był kibicem Realu Madryt, płakałbym bardzo i za Gutim, i za Raulem. Bo chciałem powiedzieć, że nie można przejść nad odejściem z klubu takiego piłkarza jak Raul, jak bez, Raul. Jak bez, jak Raul bez, no. bez słowa. Bo, bo, bo Gutius to, to, jest... Guti to był Putin przez długie nawet... lata zmiennik. To był którego się albo lubiło, albo nienawidziło. Znaczy, nie, w momencie, kiedy odszedł Zidan, okazało się, że on ma 30 czy 31 lat, i tak naprawdę wieczny rezerwator jest tak. e, Niedoceniany, ale młodzieńcem, to, ale to, że... który ma wejść i w ogóle Dobrze, ale to, próbno... to, że, to, że nie docenia się w Realu Madryt wychowanków, to jest norma. Tak, bo, bo tak, bo tak... ale człowieka, który. Tak, wiesz, mógł ale Raul mówił, ale ja, czas funkcjonowało. No, Rauch oczywiście, no, to jest podmiechu w ogóle. Te, te to jest człowiek, człowiek który 18 wiem, lat swojego życia spędził w tym klubie, no. i e, dlatego chciałbym dwa zdania na jego temat w podcaście tak. e, zostawić tutaj dla potomnych. bo, mhm. Znaczy, ciekawy jest też jego wybór, bo on nie przez przypadek wybrał sobie szalkę. Czyli klub, który będzie grał w Lidze Mistrzów, bo idzie się do Szalkę po to, żeby jeszcze postawić jedną kropkę nad kolejnym i, bo on już tych kropek w swojej karierze mm -hmm. nastawiał wiele. Jedną zabierze mu Dawid Villa, bo Dawid Villa bardzo szybko pobije jego rekord goli strzelonych w reprezentacji Hiszpanii. Tak. Natomiast natomiast Raulowi brakuje bodajże 4 gole do tego, żeby być najlepszym strzelcem w historii Pucharu Europy mhm. Gerd Miller tylko ma 4 gole więcej w tej chwili także myślę, że w fazie grupowej jak Szalka będzie miał dobre losowanie to Raul przy dobrej współpracy z pomocnikami może 4 gole strzelić spokojnie w trzech mhm. meczach i myślę też, że mógłby zrobić to też równie spokojnie w Realu Madryt niestety tam z niezrozumiałych dla mnie osobiście powodów jest odsuwany w trybie bardzo przyspieszonym na boczny tor. Jeszcze trzy sezony temu, gdy Real wygrywał ligę hiszpańską, Raul po te, też takiej kilkuletniej banicji, gdy zawsze był tym drugim, tym trzecim, gdy jeszcze ci galaktyczni dogorywali w Realu, nagle Raul w sezonach 2007-2008 wrócił, strzelił dwa razy po około 20 bramek w samej lidze hiszpańskiej, Wydatnie pomógł Realowi zdobyć dwa z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. Po czym znów wróciło stare. Przyszli kolejne, kolejni galaktyczni piłkarze. Raul zaczął grać po 15 spotkań w pierwszym składzie. Jeszcze mniej, zaczął być żelaznym rezerwowym. Strzelił ostatnio niecałe 10 bramek. A myślę, że mimo wszystko w jego wieku, z jego doświadczeniem, z jego ochotą do walki, bo mimo tego że jest piłkarzem ponad 30-letnim i tak szansę, czasami był najbardziej co? biegającym i najbardziej człowiekiem, znaczy, które się to, najbardziej to... chciał. Oczy, oczywiście, że masz rację, tylko wystarczy się przyjrzeć, jak wyglądał Manchester United, jak posiadał pewnego piłkarza, którego Mara Real Madrid w tym momencie, a jak wygląda, kiedy nie ma. Co się stało z Runejem na pewnych pozycjach, jak się rozłożyła gra i którzy zawodnicy nagle zaczęli zdobywać bardzo dużo bramek. W momencie, kiedy gra Realu jest oparta na zawodniku, który jest tak chimeryczny od jednego spotkania do drugiego spotkania i kiedy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się dostanie podania, kiedy ten zawodnik całe no, nie, spotkanie tak, tak, grania gra, grał pod z siebie. Z Raulem to chyba nie ma nic wspólnego. No, no, z Raulem? Z, z, z, no, tak. z racji grania jego w Realu w poprzednim sezonie, kiedy grał Cristiano? albo nazywałem nazwałem tego zawodnika, przepraszam. <śmiech> tak, e, <śmiech> <mnie> <śmiech> może nic, może <śmiech> nic Mnie fascynuje <śmiech> fakt, e, jak będzie wyglądała współpraca tego oto nowego znaczy nowego starego lidera Realu Madrid z trenerem, który jest chyba ostatnim trenerem na świecie, który toleruje strzały z nieprzygotowanych pozycji, strzały z każdej pozycji indywidualne... I brak, gry, ponad brak gry w odbiorze. Tak, e, tak, Generalnie 30 strzałów w meczu na zasadzie a może coś wpadnie. A może wpadnie, jak Zazwyczaj, wpadnie to wszyscy się jak będą cieszyć. oglądałem Jose Mourinho tam było 10 strzałów w meczu, 8 bardzo groźnych, 2... No, no tak, no wiemy, wiemy o czym mówię. Tak, mało. tak. To prawda. Ja też się, też się zastanawiałem nad tym, czy postawiłbym jakieś pieniądze w związku z tym, co się wydarzyło teraz w Realu Madryt kadrowo, bo tam z wielkich zakupów są na razie duże nici. Wiadomo, jest trener i wszystko jest w porządku, on do kadry poukłada, tylko jak, jak on przeżyje pierwszą porażkę na swoim boisku od 8 lat? Bo przyjadą drużyny takie... W kwietniu takie... przyszłego roku. To, to na pewno, ale, ale są takie drużyny jak Sevilla, jak Walencja, która pozbyła się co prawda połowy składu. No Nie, ale... no, nie przesadzajmy, no, w lidze włoskiej angielskiej też było parę niezłych drużyn. I jakoś... znaczy, Mourinho, w angielsk... ale, nie ale on w angielskiej, w angielskiej lidze miał y, y, 30 piłkarzy do grania. Mhm. Y, w, y, w Realu on ma 23, z czego do grania w tej chwili nadaje się 16-17. A we Włoszech nie ma przeciwników. A we Włoszech tak. Inter to była potęga. A mimo to czasami musiał ratować się golami przeciwko Sienie, która, yy, która była, nie wiem, ostatnią drużyną w tabeli. Yy, golami w i 90 minucie po to, żeby ten wynik wyciągnąć. Bardzo wiele takich było spotkań. Więc ja mhm. może pieniędzy przeciwko Kamieniom, czy tam Guzikom, jak się to mówi, bym nie stawiał na to, że Real Madrid przegra do końca tego roku mecz, mecz, na na, mecz na swoim boisku, ale... Ale Przede wszystkim w Realu brakuje takich klasycznych piłkarskich wyrobników, którymi, na no. których opierała się gra poprzedniej drużyn Mourinho. Piłkarzy no, nawet on, nawet Eto potrafił zrobić lewego obrońcę. No, I on miał ma czas, no, jakby on wiadomo, że przejmuje znaczy, drużynę i nie przejmuje on, jej w ciągu znaczy, trzech miesięcy. Oczywiście, bo on powiedział, że. On, powiedział, drużyny, znaczy, no. on, z, on z wielką pewnością powiedział, że ma dwa lata na to, żeby wygrać z Realem wszystko. Nikt w realu nie będzie czekał kolejnego roku. On, on, ma, on o tym jeszcze nie wie. On ma rok. A jeżeli potraktuje nie tą drużynę... Wie. Obecny selekcja Hiszpanii wytrzymał tylko rok, mimo że zdobył mistrzostwo. Ale on, on, on mówi, że... Je, no, ale... znaczy powiedział otwarcie w, w jednym z ostatnich wywiadów, że, że jest przekonany o tym, że jego drużyna w, w kolejnym sezonie to będzie drużyna, która będzie walczyła o wszystkie trofea do samego końca. Mhm. Nikt w realu nikomu nie daje dwóch lat na to, żeby czekać na na Może być umowa znaczy, między, między jakby, Mourinho a Jakbym nie widział Pereza w życiu i nie znał jego reakcji no dobrze, na przegrane ale sobie, sezony. Ilu jest to... takich trenerów jak Mourinho? No właśnie, Którzy w taki wiesz. sposób mogą stawiać swoje warunki. Nie Mo ma możliwe, że terenek. są takie warunki jakieś postawione, może jest... No, ale wiesz, jest też, racja, jest też inny problem. Być może gdyby... masz rację, być może jej nie masz. Gdyby... Być może nie, gdyby... nie mam, ale zobaczymy. No. Gdyby w Lidze było tak jak w Anglii, że jest 4-5 liczących się drużyn, one się rotują y, jakoś tam, na perspektyw y, w perspektywie iluś lat y, na zmianę zdobywają to mistrzostwo. I gdyby na przykład mistrzostwo zdobyła Sewilla. Real w dwóch meczu ograł Barcelona zajął drugie miejsce, bo Mourinho nie, to do, nie, nie Mourinho dograł byłby drużyny, byłby spokojny, byłoby lepiej. W końcu Barcelona by została pokonana. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że Barcelona znów jest faworytem wszystkiego. Jeżeli Barcelona wygra Ligę i zajdzie wyżej od Realu w Lidze Mistrzów, to to może być koniec. Mourinho, znaczy, prasa, znaczy ja myślę, że Mourinho może, ja myślę, że Murinio może uratować oczywiście zdoby, zdobycie 10 pucharu Europy. Ja myślę, że na tym może się skupiać, mm -hmm. tak? Bo, bo, to jest tak to każdego, bo to są takie to każdego rozgrywki, uratuje. gdzie Inter dostał czas. Inter dostał czas dzięki golo, Golom Snydera w ostatnich minutach, dzięki temu, że wyszedł z grupy w ostatniej chwili, mm -hmm. a później Inter zaczął grać w piłkę. Tak? Mourinho pokazał, że tam postawił tą, tą, tą swoją pieczęć postawił autobus w bramce wtedy, kiedy trzeba było, wtedy, kiedy nie trzeba było. Grał, bo grał i zdobył Puchar Europy. Tak? I jeżeli on ten puchar dla, dla Realu zdobędzie, to Real nawet jak będzie czwarty w lidze, to, to wszyscy mu to wybaczą. Dobra, bo nie o Realu mieliśmy Tak, tak tylko o Onyszce i o wielu innych sprawach. O Onyszce tak? to bardzo, to myślę, że to krótki temat jest. Tutaj było jak, ktoś, jak ktoś idzie do sklepu i kupuje sobie cokolwiek, to powinien sprawdzić datę ważności. I tyle. No tak. Krótko. Dobrze, to dalej przejdźmy. Bo, bo Nie, no, nie, bo, sprawa, bo, bo, no. Uważanie, bo, bo uważanie o, o, o nyski za oszusta, tak jak to powiedział. Nie, to, jest, po to prostu... jest jakaś bzdura, bo tak. onyszko bo po prostu krótka piłka. Liczył na to, że będzie mógł kontynuować karierę na takim poziomie sportowym, na jakim, że Grast, na jakim to robił. On jest chory, z tego jak w wywiad, on tą chorobę ma od 17 roku życia chyba. No bo na nerki się nie zachorowuje z dnia na dzień. Tak, to nie tak. jest tak, że o Matko Boska zresztą, napiłem się kompotu i nerki mi się popsuły. Zresztą to był bardzo <grym> wywiad, bo <grym pierwsze <grym pytanie, które zadał mu dziennikarz, Anyszko <grym> krótko powiedział, tak, on, ja pamiętam, ja miałem 16 lat pierwszy raz sikałem krwią. I tak to powiedział w telewizji na żywo i dziennikarz trochę na chwilę ten się zwariował. Tak, bardzo <głos> widział co dalej, co dalej mówić na ten temat. Jeżeli ktoś uprawia normalny scouting tak, i przygotowuje się do zakupu piłkarza i robi to na takiej zasadzie, że nawet nie wie z kim rozmawia, tak, nie przeczytał jego biografii, yy, nie, nie widział z nim żadnego wywiadu, yy, nie, to ja jest, to ja jest wątek Zagłębia Lubin. Zagłębia Lubin. Sam sobie w Wikipedii zrobił wpisy. Tak? Tak? tak, tak to Grzegorz o tym pisał na, na, na, w komentarzach. E, no oczywiście, tylko, że Zagłębia Lubin nie zapłaciło mu za to, że on przyjechał na testy. Tak, no tylko on przyjechał na testy. No, on niczym, niczym nie oni mm -hmm. Zagrał w meczu towarzyskim. Zagrał w meczu towarzyskim. Znaczy dostał, pół, pół, pół, dostał 45 bo, minut i poszedł. Fakt, że siła internetu, siła internetu jest ogromna, bo jeżeli można na podstawie profilu z Wikipedii pojechać na testy do pierwszej Szoligowego klubu w jakiejkolwiek lidze to znaczy, że internet jednak rządzi światem. Mm -hmm. e, to raz, a, a jest no wracają... tak, jest inny przypadek, bo Polonia podpisała kontrakt, to całkiem niezły, całkiem niezłą kasę, Muszę mu płacić. Oni wprawdzie liczą na to, że kontrakt będzie anulowany, bo nie został będzie. podpisany w złej wierze, ale nie, nie będzie to. Jest. Jeżeli, Czyli... jeżeli będzie, no to znaczy, że w ogóle nic, znaczy, polskie powiem... prawo jest w ogóle gdzieś tak, w, w... Jak w buszu. Jak ko kibic Polonii Warszawa, życzę Arkadiuszowi Honyszce wszystkiego najlepszego, bo nie można robić takich rzeczy po prostu. Nauczyli się, Smolarek testy medyczne jednak tak. przeszedł. A to, że stoi przed tobą, stoją przed tobą dwie panie w sklepie, które chcą kupić ten sam produkt, co ty, nie znaczy, że musisz wyciągnąć z portfela wszystkie pieniądze i kupić i, gniły chleb. I kupić, Tak, albo spleśniały. To jest towar, tak? To Trzeba to... go obejrzeć mhm. od początku do końca. Real Madryt yy, skasował kiedyś kontrakt Milito, bo bał się o jego kolano. Chwilę później co prawda kupił sobie Woodgate'a z popsutą nogą. E, No, ale nogą. Którego stracił też. na. Ale, to też tam, no, ale, ale nikt tam wtedy nie próbował, jak pamiętam, Woodgate'a wysłać wys... do domu, dokładnie, anulować kontrakty dokładnie. i tak dalej. No. Dał mu, dali mu normalnie czas, dali mu pograć w piłkę, zapłacili mu pieniądze, pacta, są servanta, koniec, A tutaj jeżeli chodzi o Nyszkę, no to stopę, -stop -e. to, to co prezes Wojciechowski opowiada lepiej by było i dla Polonii Warszawa i dla prezesa, żeby się kompletnie ja, czy, zamknął. Ja, ja Pre... tylko chcę dodać jeszcze w tej sprawie, że nie wiem, czy, czy, czy czytaliście, nie pamiętam, bo mamy, co mamy dzisiaj? Wtorek, tak? Mhm. Yy, to chyba już dzisiaj albo... zauważyć, że środę. No możliwe, że środę. <laughs> Może masz rację. Albo w, dziś, w takim razie w dzisiejszo-wczorajszej piłce nożnej, okay. albo w gazecie, bo gdzieś czytałem właśnie wygadzoną z onyszką, gdzie jest jeszcze sprawa, że oprócz tego, że postać Wojciechowskiego jest wyniesiona, to jeszcze jego menadżera Kołakowskiego, którego w tym momencie tak. zostawił, gdzie tam znaczy... sam, sam Onyszka opowiada o tym, że po prostu było wykontraktowane jakieś 200 tysięcy, które miało być do spóły, po prostu po 100. I w tak momencie, kiedy oddał, Kołakowski oddał słyszał, że przez telefon Onyszka mu mówi, że jakieś są problemy z moim zdrowiem, to w tym momencie Kołakowski, żeby nie psuć sobie późniejszych jakichś interesów, całe dwie stówy do klubu, żeby późniejsze interesy z Wojciechowskim oddał, pro, oddał prowizję tak, i, i, on i, od tak, i, i Onyszko się pyta myszki. kurde, czy tak się zachowuje po prostu menadżer piłkarza? wiesz? Znaczy, Także sprawa znaczy, będzie się on, toczyła on, znaczy on, on wiedział od razu, że on Onyszki już nigdzie więcej nie sprzeda i tak. on może sobie pozwolić Mówię, na to, że kontrakt z Onyszką dla niego już nie istnieje znaczy, e, Kłakowski nie, no nie doskonale chciał o kontakt ze zdrowiem Onyszki tylko chciał eee... zarobić, no bo wiadomo, no, no, dokładnie, tylko chciał. Tylko myślał, że bo... to. Tak samo jak Nyszko, Kołakowski myślał, że, mm -hmm. że to będzie tak, że on wiesz, tam będzie tak, miał że... mniejsze, większe problemy. Dogra sezon 2, tak, yy, umówmy się, do 40 grał, mm -hmm. grał nie będzie, nie udało się. Natomiast polecam, jak będziecie kiedyś mieli okazję obejrzeć o, jakieś na żywo w telewizji z, z menadżerem Kołakowskim, bo facet, jeśli chodzi o. Jakby występowanie w telewizji o tak zwaną erystykę, i, i w Rhy, ogóle sztukę, tak. sztukę prowadzenia rozmowy, jest po prostu geniuszem. Każdego dziennikarza, widziałem z nim trzy wywiady po tej, po tej całej akcji, po prostu zjadł w ciągu, trzech, w ciągu trzech minut. Niestety, dziennikarze nie są geniuszami najczęściej. W no, tej na pewno nie są. No po na prostu nie. dziennikarz, który widać, że wychodzi po prostu, wie, wiecie, skłami na wierzchu. Mam tutaj pana Kłokowskiego który zrobił świństwo w ogóle, tak, zaraz go tutaj zjem. Po trzech minutach jest malutki dziennikarz i pan Kłakowski, który triumfuje i, i po prostu aż chce się powiedzieć, no może go zaprosimy. Dlaczego? Dlaczego, dlaczego wszyscy biedni dziennikarze go tak atakują? No. Zapraszamy do podcastu. Jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Ja do, myślę, że do swojej polskie roboty, środowisko no. piłkarskie generalnie cieszy się z sytuacji, bo nie wiem jak dla was, ale dla mnie prezes Wojciechowski stracił absolutnie wszystko sprawą z trenerem Bakero, bo. bo ten cyrk, jaki się z tym człowiekiem wydarzył w no, Polonii przez ja o pół roku, no to jest ja że, ja że Wojciechowski nic nie stracił, bo Prezes ma swoje pieniądze. Za to, że... Prezes, Prezes Wojciechowski za swoje pieniądze to to może robić co chce. Stracił no. wszystko budując ten tort taki oszalały, który tam stoi za. Ale co stracił? Prezes Wojciechowski ma, ma dużo pieniędzy i nic nie stracił. I ma te pieniądze i może robić to. co nam się podoba. To prawda, że śmieją się z niego nawet kibice Polonii Warszawa, którzy modlą się tylko o to żeby on nigdy tego klubu nie opuścił, bo nikt temu klubowi nie da takich pieniędzy, które pozwolą na to, że zatrudni sobie człowieka do grania za 400 tysięcy euro yy, rocznie. No, no. To jest w ogóle rzecz w Polsce z kosmosu. To, że on ma takie się, że będzie miał Smolarka. Nie no, szansa, że smolarek wróci do polskiej ligi, ja oceniałem na jakieś 0, 0 do polskiej ligi w ogóle. Masza, znaczy, on nigdy masza, nie gra w tej lidze. Przepraszam, masz rachunek w PKSA. Tak. Tak. Wróci ja. jest złym, słabym. Wróci to jest, jest zły, zły, tak, że przyjdzie do tej ligi. Natomiast to, że przyjdzie do Polonii Warszawa, no to już jest w ogóle Do tego stać go, kosmos. żeby płacić podobne pieniądze Dawidowi Nowakowi. No tak, no bardzo, znaczy podobne, wiesz, raptem tylko 120 tysięcy euro rozbieżności. Natomiast atak złożony ze Smolarka biegającego za Nowakiem, fakt, że Nowak przyjdzie dopiero od 1 stycznia, to już... Znaczy, ja się bardziej boję innej znaczy. rzeczy, jeżeli chodzi o Polonię Warszawa. Boję się tego, boję się zatrudnienia Pawła Janasa w roli myśliwego leśniczego, o, yy. czy czegokolwiek innego. Yy. Bo, bo wiadomo, że pierwszym, który dostanie z dubeltówki, będzie Bakero. Tak, e, tak, no bo Wojciech, taki, taki Wojciechowski super... to robi za każdym razem. E, I wiadomo, że to w Polonii rozwala atmosferę, to raz. E, nie ma ducha drużyny, to dwa. E, I to, że Kaczmarek był nad trenerem przez chwilę nad kimś tam, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. E, i, I nagle zatrudniany jest inny znaczy, nadtrener. Generalnie nadtrenerzy się jeszcze chyba nigdy nie sprawdzili. Nie. Chyba no, zawsze się Na znaczy, trener, trener lepisto tylko się sprawdza. Trener, jeśli chodzi o tą drużynę, prawie to jest Drzymała, który był takim rodzajem nadtrenera. I to takim no nie, nadtrenerem ale to jest problem Wojciechowski w tym, w tym momencie. No tak, ale jest, jeżeli jest prezes. Który się w, ma być ja na się rozumiem, wtrenia taki... i jest trener, to no to jest okej, okay, a jeżeli no. jest prezes, trener, a pomiędzy nimi jeszcze jest ten trzeci. To wtedy miał no już były takie przypadki, tylko czeka no, na to, żeby go tak było bardzo Także ja wielkiego jego w niestety sukcesu sportowego Polonii Warszawa nie wróżę w Maja związku ja z tym. Podobnie jak nie wróżę go żadnej, Polsce, żadnej polskiej drużynie. Tym bardziej, sukcesy. że ten nowak. W... Znaczy, nie, no jeżeli nie Polonia justa... Nie, ja znaczy są ja uważam, że... sukcesy sportowe na różnym poziomie. Przy takim, tak. przy takim... Znaczy, Mistrzostwo Polski będzie sukcesem no, na, dla, dla Polonii, Polonii. Warszawa. Bo, wiesz, By, przy takim no. składzie, jak Ebi Smolarek nie strzeli Focha po dwóch miesiącach i albo go ktoś tam nie, nie no. skopi, nie płami mu nóg, Fo... to jest. Foszek za 400 tysięcy euro za rok jest to... w zasięgu, powiedzmy. To, no, to tak. Smolarek Polski ze 20 goli jest w stanie strzelić. Tak myślę. Ale nawet bez formy. W takiej formie, jak on jest w tej jest. chwili. Jakby Nowak no, do tego tak, dołożył 15, to już jest dobry wynik. No, no tak, tylko że z Nowakiem. W znaczy, to na pewno był raczej ciężko to zrobić. Więc. Jest to najlepszy transfer, jak bierzemy te, po... te wszystkie. Znaczy, to jest i to. Jest po w Kawali. sezonie w 3-4 bramkach, tak? W Kawali. I... Tak. Dobra, on w Kawali prawie nie grał, tak? Ale przynajmniej już. No to ty e... baraj, do do selechnier... do nie do treningu. No dobrze, ale Muda ale... już na już nam Kawala nie opowie. Ale spokojnie. No wrócił, wrócił, wrócił, wrócił. Wraca Wichniarek, który jest z starszy. Włakow, wraca Żurawski. Wraca Żuracki, tak, tak, tak. Radomski do Krakowi. Wraca Radomski. To z tych wszystkich transferów najlepszy jest jednak transfer z Chociaż nigdy nie wróci. Ze względu na wiek, to, bo Smolarek jeszcze nie ma, 30 ma 29, lat 29, tak, A cała Dawaj, reszta już jest tak. sporo po 30. I już pani raczej, raczej swy... próbu nie wymyślić. Swoją drogą jest to przerażające, bo to świadczy tylko o tym, jak słaba jest polska liga. I jak słabi polscy piłkarze bo w ogóle. Starsi panowie przyjeżdżają typu Wichniarek i Żurawski, i oni tego jednak i mhm. miejsce Frank, w pierwszym. Czy Frankowski. Czy Frankowski, który, Frankowski, który błyszczy w Jagielonii cały czas, tak? Gry ataku Jagieloni bez frankowskiego ja nie. Ja też uważam. że to są piłkarze, którzy generalnie próbowali i robili coś na zachodzie, tak to nazwijmy. Tak, tak zwane. No, Próbowali to dobrze powiedziane. Z Borów trochę udanie. No, no, dokładnie. Czurawski miał jeden tak. sezon. Albo Polarek tak samo. Polarek też, też. Tak, Błagow, też, też jeden, jeden sezon w Powiedzmy, wichniarek, który potrafił sobie znaleźć ekosystem taki, który tak, zawał, mimo tak. wszystko, kłyśard. Tam... <grym> tak. No tak, no, ale walczyć Oni o nie króle... tam robili takich brudna badzia, mistrzynięk o... takiego jednego króla, więc walczyć, o... o... no tak. walczyć o króla z Bundesligi to jednak jest jakieś tam o co mówić. Tak, to, tak, tak, się, tak, to, to prawda. to mu się tak. udawało. Dobrze. Ja bym y, skończył temat piłki nożnej. Nie, wrócić, nie, nie, bo ja jeszcze chciałem wrócić do Twoich wywodów a propos futbolu reaktywnego. <gry> i Jaki był ten To Nie, to nie mój. Y Ale tego tutaj nie. Nie, nie to chodzi o ten artykuł. go tak, co tak, ten, bo ostatnio do odmiany rozmawiałem z kolegą, który mieszka w Holandii. A, no. no. I tam, po tym jak oni wrócili jako wicemistrzowie świata, teoretycznie to jeden z trzech największych sukcesów w historii Holandii. Oni do finału od dawna nie mogli dojść, prawdziwie go przegrali. No, tam, Van Marwak, dostał bardzo, bardzo skrytykowany właśnie z tego powodu, że Holandia, według kibiców, według prasy, jako. Nie grała w piłkę. Tak, jako nacja e, i jak, mając taki potencjał piłkarski, powinna być właśnie jedną z tych drużyn, która prowadzi, prowadzi grę. Tak? I, no i tak. to jest jedna z znaczy, tych drużyn. Johan Cruyff pisał o tym od samego początku, że Holendrzy grają w piłkę źle, to znaczy nie kreują tego, co powinni. Wydarzać znaczy, wojskowo. No, powin to oni powinni kontrolować. No, potencjał na... swoim potencjałem, który został niewykorzystany już przy powołaniach, bo. bo bo tak naprawdę jak się popatrzy na kadr, no to już, już tam widać, że, że on postawił właśnie na, na, na tych Wandomelów, De Jongów i innych tam Dezełów. Czyli a, ludzi, którzy a, a, nie powinni dograć tak. turnieju a, z powodu A paru, paru, paru kreatywnych piłkarzy zostało w domu. Ka Karate I, I to tylko tyle. że No, no tak, no, zgodzę się. No. czy znaczy, Jakbym był Holendrem i, i czytał listę powołań, to też miałbym problem. No tak, bo de facto w reprezentacjach, jak patrzymy na jedenastkę, to tam zostawało trzech ludzi do grania. No, było bramkarz, czterech obrońców, dwóch zabijaków pomocy, to daje siedmiu to czterech, powiedzmy. Zostaje do, do, do, do grania w piłkę z przodu. No. znaczy Na pewno można było to... Po... Znaczy, znaczy ciekaw jestem... Nam wspomniało jestem... ta dysproporcja, jeśli chodzi o powołania Diego Maradony z siedmioma napastnikami. To tak po prostu tak, są tak, trenerzy tak. No, i trenerzy, no, prawda? No, no, ale... ale zapomniał obrońców znaczy, e, tak, tak. To, no, Jeden ale... zrobił to, drugi zrobił to i tam wyszło. No właśnie. No, czy... A Hiszpanie wzięli tych, co trzeba, a jeszcze na wygrali. Poukładali jakoś Niemcy i... wzięli też tych, co trzeba, no tylko jeszcze trochę byli słabsi akurat w tym... W tym turnieju. No. Znaczy, ciekaw jestem rzeczy, której, się, której nigdy nie zobaczę, czyli Holandii grającej otwarty futbol w meczu finałowym przeciwko Hiszpanii. Co by było, gdyby Holendrzy zagrali tak, jak potrafią grać i tak, jakby puścili, nie wiem, bardziej ofensywnych piłkarzy. 0-3. E... Zamiast 01. No nie, nie wiem, nie wiem, ja nie ja, ja, ja myślę, znaczy, że myślę, że gdyby Holendrzy strzeli pierwszi bramkę to znaczy 3-3 Van Persie na szpilcy no, ale nie, nie, mówimy ma, o, nie, właśnie, nie, nie mówimy o nie, właśnie, o tym właśnie mówimy, sam. o powołaniu nie, innej drużyny. Mógłby, tak ale tak, mógłby, tak, mógłby, tak? Kto miałby być innym napastnikiem? Patrick Klaivert. To wtedy byłoby 3-3. No nie, no nie, nie, Patrick Klaivert w no, formie 4 lat chyba, tak? Nie, obecnie, bo obecnie to... No myślę, że obecnie na porównywalnym poziomie do Van Nie, Van Persie nie, nie no. grał, w ogóle nie było go na tym turnieju. To tak, jest, tak. No ale istotne. No, można było wpuścić Elię dużo wcześniej, albo w ogóle go wpuścić w meczu finałowym, dać mu pograć. Tak jak w znaczy, Del można, z... zrobił z Pedro. Można z Afelaja spróbować. Tylko, no, tylko, można tak, oczywiście, tak, że tak. Afel, ludzi, Afelaj którzy... to kompletnie niewykorzystany piłkarz na tym mm -hmm. turnieju. A Del Bosque, Del Bosque zrobił jedną prostą rzecz. Del Bosque reagował na to, co działo się na boisku. Jak mu źle zagrał na Was, to go zdjął i go trzymał na ławce długo. Jak mu źle grał Fabregas, to go zdjął i go trzymał na ławce długo. Jak mu źle zagrał, wszystkim... zagrał Torres, Wasz. to go posadził na ławce i nie miał żadnego obciachu z tym, że to są wielkie nazwiska w, y, światowego futbolu, bo każdy z nich, no może oprócz Navasa, który jest znany bardzo w Sewilli, trochę w Hiszpanii y, i tam jeszcze gdzieś, no ale Holendrzy, no to oni nazwiskami generalnie mogliby co, sobie... tak się, Ja się zastanawiałem w trakcie finału, bo generalnie z zawodników kreatywnych w reprezentacji Holandii to w porównaniu na przykład do takich meczów, które Holandia grała faktycznie bardzo otwarcie, bardzo taki futbol nastawiony na ofensywę, który na przykład kończy się 3-2 z Brazylią przegrane. Futbol na, na tak. Futbol na tak totalny to. Na tak totalny. Na, na tak totalny, tak. To, to w tym momencie yy, w tym zespole yy, znaczy może z grupy zawodników, którzy mogli być powołani, tak naprawdę mogło, można się było faktycznie zdecydować na zespół, którym mógł grać to swoje, które grał. W porównaniu, ja nie mówię w porównaniu faktycznie z wiesz, z pokoleniem, które dostarczało naprawdę kupę fajnych emocji, tylko mówię z tym czymś, co było do wyboru, że jeśli się zdecydować na jakąś taktykę, to możliwe, że to była ta taktyka, która dała im to coś, co, co jest, co, co naprawdę jest... Antyfutbolem. Znaczy, faktem jest, że z cię, cię, ciężar ciężar tego, że można zdobyć mistrzostwo świata, przeważył nad jakąkolwiek na racjonalną filozofią gry w piłkę, jeżeli chodzi o Holandię w finale. Mhm. No i tyle, no niewiele więcej. Czy znaczy, fajność piłki, którą gra Snyder jako po prostu dosyć kreatywne po prostu y, patrzenie, gdzie kto jest ustawiony, a no jak się ma sam. do tego, w jaki sposób znaczy, resta jest resta zawodników jak, gra jak, sekuracyjnie. Tak, ale jest sam jak dostaje piłkarza, który gra przeciwko niemu takiego jak... Yy... Busquets. No właśnie. I jego nie ma, tak. Jego nie ma przez cały mecz. On sam zagrał mm -hmm. dwie piłki. Mm -hmm. Fakt, że mogły być z tego gole. Powinny być pewnie. No gdyby tak. nie z świętej pamięci Casillas. Tak, tak, e... tak. Dzięki Bogu żyjący Robin, który nie strzelił. No. Mielibyśmy no. innego świata. Dobrze, słuchajcie, bo świata. jeszcze oprócz piłki nożnej... Tak, właśnie, bo miałbym sprawa tematu, a coś tak. się stało i zostaliśmy w no tym temacie. No bo Holandię tu kolega miał internacjonalne spotkanie trzeciego stopnia on, z Holendrem. Ja pamiętam, bo on marzył, że to będzie mieć tak kolega, świata. Kolega się do pracy <śmiech> śpieszy. <śmiech> tak, tak. Też, e, tak, chciałem tak, powiedzieć, przedłużej. że odbył się też Tour de France, który tak, odbył się. się odbył no i miało tam parę dziwnych sytuacji miejsce i, i chciałem je szybko skomentować to by, spadajce, to, to łańcuchy tak to, to a propos to, to systemów stanie... szkolenia sportowców to znowu Hiszpan coś wygrał, to jest, to się wygrał no właśnie też tak sobie gada. zanotowałem mm. że Hiszpani dobrze i, i, oni żu na żużlu nie jeżdżą to coś tak, dobiega. ale generalnie utyskiwanie, uczy że też, o Boże Hiszpanie wyskoczyli jak diabeł z pudełka, bo wygrali Garosa, Wimbledon Mistrzostwo Świata w piłce nożnej w tak regularnie znaczy, jak się popatrzy, jak jeździł Indurain, jak grali w tenisa e, moja, Costa i paru innych tenisistów e, w latach wcześniejszych, zanim. E, tak, tak. W sportach nie za... drużynowych Hiszpanie we wszystkich znaczących się sportach, poza piłką no, nożną, w ostatnich latach zdobywali był Mistrzostwa tak, Świata. Był taki rok, że mieli w mistrzostwo. I też ostatnio zdobyli. W, siat, no tak, w siatkówce <śmiech> zdobyli Mistrzostwa Europy, a siatkówka jest sportem kompletnie, kompletnie niszowym, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Mówi o siatkówce. Mhm. Piłka ręczna nie jest niszowa, ale mistrzami świata byli. W koszykówce też dali radę Amerykanom także tam e, odkrywanie tego, że w Hiszpanii, e, w Hiszpanii też jest e, paru biegaczy, nie najgorszych e, a to, to czekaj, napisałeś chyba o biegaczu takim narciarskim który prawdziwie wygrał, był ale był spalifikowany. On był to, austriakiem e, naturalizowany. To ty też nie tak, pisałeś o tym. O tak, no, no, w sportach tak, zimowych tak. akurat wielkiej tradycji nie mają. No tak. Blanca fernandez Oczoła, to była ostatnia i gwiazda tak. 92 rok bodajże. Ale wracając do tego, ja bardzo jestem ciekaw waszego komentarza a propos sytuacji sprzed kilku dni. Gdy, znaczy czy dla, mnie, dla, mnie, dla, mnie, dla mnie sytuacja jest prosta. Gdyby, gdyby, nie, gdyby nie to, że kontador poczekał na szleka, na początku. Nie wiem, to pierwszy tydzień turu, tak? Nie wiem, trzeci, czwarty, piąty etap, nie pamiętam który, bo to już dawno temu było, gdyby nie to, że kontador na niego poczekał, to szlek nie miałby w ogóle o co walczyć i ża o żadnym łańcuchu nie byłoby w ogóle dyskusji. Gdyby nie to, co zrobił szlek wtedy, kiedy wplątał się w bijatykę w Peletonie, też w pierwszym tygodniu, przez co pozbawił szans na w ogóle walkę swojego brata dalszą. O czym się nie mówi. O czym się nie mówi, bo, bo, bo upadek kancelary, upadek starszego z braci Szleków był spowodowany przepychanką Andiego Szleka. W ogóle nie byłoby, nie, nie byłoby dyskusji. Mhm. To kontador czekał na niego. To że, to, że kontynuując wątek, to, że w ogóle Szlek miał jakiekolwiek szanse, szlekowi dwa razy się łańcuch yy, zaciął. Raz wtedy, kiedy nie powinien, yy, wtedy, kiedy walczył z kontadorem o zwycięstwo etapowe, i drugi raz w czasie jazdy yy, na czas. Po prostu kondador był lepszym kolarzem, miał lepszy team, e, miał no, lepszy no, sprzęt. Na no, no, wszystko miał lepsze. Każdym, no, o czym każdym, to dyskusja? w tym no. sporcie, gdzie, gdzie jesteś zależny od sprzętu, no, trzeba mieć ekipę, która się ten sprzęt przygotuje. No, to tak, nie, nie przesadzajmy, to, to w żużlu też, jak któremuś tam się wywali, to mają się wracać na niego czekać. Znaczy, jest, bo jest w, formule, niby... formule, w formule, jak któryś wiedzie w ścianę, to wszyscy stajmy, czekamy aż nowy boli. Je, jest niby no. kodeks etyczny, tak? No, no, oczywiście, no, dobra, że jest. Ale... W kolarstwie on funkcjonuje, on jest rzeczywiście przestrzegany. I wiadomo, że jak się Armstrong wywrócił wtedy, kiedy mu tam kibic wysłał skoczył, Urlich na niego poczekał, w efekcie przegrał z nim etap i cały wyścig. Brawo. Tylko, że tutaj, no to co, masz patrzeć, czy on kręci, czy on zmienia przerzutki, czy, jemu się, czy mu przelatują te. Otóż to... pa patrzysz, że on patrzy się na swój sprzęt i po prostu przyciskasz i jedziesz. No, to, mnie, to mnie właśnie zbulwersowało taka straszna nagonka na kontadora, yy, mówienie głośno o tym, że zachował się fair play, a kontador nie mógł wiedzieć, czy tu nie będzie na przykład nowy rower potrzebny, co się stało. A czy wiesz, z nowym rowerem to jest tak, że sygnalizujesz zmianę sprzętu wcześniej. Podnosisz jedną albo drugą rękę, mhm. jeżeli masz tam defekt Więc... i tak dalej. On po prostu po prostu patrzył na sprzęt, tak? bo to wyglądało tak, że kontador miał nie wiedział, czy ma defekt. On go nie sygnalizował wcześniej. Otóż to... Kontador nie może mieć oczu dookoła głowy i nie może wymyślać, że o matko, będę teraz czekał. Tamten jedzie wolniej, to ja atakuję. To, nie był, to nie był też środek płaskiego etapu, gdzie peletem po prostu mógłby stanąć, tudzież zwolnić, cokolwiek zrobić. Dokładnie. To była góra. Gdyby kontador zatrzymał się, to trwało ta, ta cała naprawa, Komięczów powiedzmy 30 wygrałby sekund, no. to na przykład wyścig wygrałby Mięszew albo sastre, którzy w tym momencie by zaatakowali, zwietrzyli szansę Dokładnie. i wygrali. To była góra, gdzie kolarzy byli podzieleni na kilka grupek i tam poza konta, gdyby zatrzymał się Contador, no to automatycznie musieliby się zatrzymać inni, a wyżej i niżej byli kolarze, którzy, których ambicjami nie było zwycięstwo w turze, ale na przykład bardzo marzyli o tym, żeby być w pierwszej dziesiątce. I tak naprawdę w takiej sytuacji powinien stanąć każdy. To był też środek góry. Jeżeli ktoś jedzie na rowerze pod górę, i jest w jakimś tam pędzie, ciągu i, i jedzie pod tą górę i każe mu się w połowie 10% podjazdu zatrzymać, odsapnąć pół minuty i raz jeszcze wsiąść na rower i zacząć po no nie, no nie pedałować, nie, nie, nie, no to nie, nie, to, nie, nie. to jest słaby pomysł. Nie, znaczy, znaczy, no poza tym no, robiłem jakiś taki dziwny... Dla mnie to w ogóle jest... Znaczy, Dla mnie znaczy, ja sytuacja rozumiem, jest że... oczywista, to znaczy cała dyskusja w mediach o braku etyki tutaj jakiejś tam sportowej. No, Sylwester Schmidt skutecznie... też to ocenił, tak był wywiad. To się zdarza. Tak? A Contador jest... bardzo ładnie w czwartek oddał y, ślekowi etap na Turmale. Y, no, nie był w ogóle zainteresowany on, on, on, tam zwycięstwem. Powiem Ci tak, oddanie samego etapu, y, tego etapu, świadczy o dużej klasie jego mm -hmm. y, jako, jako kolarza. On wiedział, że ma zwycięstwo. On, on nie wyglądał na przemęczonego zawodnika, on nie atakował nawet na podjeździe Zupanie. pod Turmale. A Turmale dla każdego kolarza, jedno zwycięstwo w życiu na tym etapie, to jest ogromny wyczyn. I on Szlekowi spokojnie, spokojnie oddał to. I, I jeżeli mamy podsumowywać to, czy to jest moralne, czy niemoralne, to może warto byłoby się nad tym zastanowić, że mógł go objechać. Pewnie patrząc na czasówkę, wiadomo, to jest inne kolarstwo, na czasówce kontador był dużo mocniejszy. I tak naprawdę, jeżeli są kibice Szleka wśród naszych słuchaczy, to, to Szlek miał swoją szansę. On miał 52 km jazdy indywidualnej na czas, gdzie mógł odrobić 8 tak, sekund straty. 8 sekund, więc osie... Mało jest tego, strata, były tak? momenty na 13-15 kilometrze, kiedy odrabiał, po czym później yy... Jestem przy perfekcyjnym komentarzu po raz kolejny chciałem ukłon w stronę pana Wyżykowskiego I, i pana Jarońskiego. Obaj są najlepsi polscy komentatorzy sportowi w <grym> jakiejkolwiek dyscyplinie. Zgadzam się i oni też upatrywali tak, już też, szansy. Czy też słuchaliście tej półgodzinówki o winach w Bordeaux? Tak. <śmiech> <śmiech> <śmiech> trud, znaczy trudno tego nie słuchać, jak się zacznie, to nie można skończyć. <śmiech> Fak, że oni właśnie, o o... wiosce w środku masywu centralnego po... po... Potrafią opowiedzieć takie historie, że, że no. człowiekowi by się nie wyobrażało, ile rzeczy mogło się w historii takiego miasteczka wydarzyć. No, no, właśnie, właśnie oni też powiedzieli, no krótko, że no, jakby, jakby no, na tym polega kolarstwo że, i, i ściganie, że ktoś tam kogoś musi wyprzedzić. No i nie da się na wszystkich czekać ciągle i nieustająco. Bo, bo nikt nigdy tego, tego, tego turu nie wygra, tak? No Jasne, niestety, taki, na, taki na, jest ból, no. Na no. Na, I, I co innego jest to, co mówisz, jak tam, wiesz, jak jest taki wypadek, jak kibic Armstronga tam przewraca, tak? A co innego jest po prostu awaria roweru, no. e, Co ciekawe, na igrzyskach olimpijskich w Atenach <laughs> była taka sytuacja, że brazylijski maratończyk został złapany przez kibica, tak? I nikt mu złotego medalu nie oddał. Mhm. I nikt były, się... były takie pomysły. Dobrze, ale nikt się nie zatrzymał <głos> i nikt nie poczekał. A on miał, on miał pewne, pewne złoto w maratonie. W peletonie. Gdyby się taka rzecz zdarzyła, przypuszczam, że chłopak miałby olimpijskie złoto. Gdyby byłby, nie wiem, na dwa kilometry przed, przed, przed metą. Mhm, kilometr, tak? No. No właśnie, no, żuż, to te, te, kodeksy, te kodeksy są bardzo płynne i po prostu trzeba mm, jakoś no, żuż, żuż, żuż, żuż, racjonalnie, oficjalnie, racjonalnie oficjalnie, o tym myśleć. No. Oficjalnie rozwiązane nawet, że jest tak czasami, że jak jest już ustawiona ta stawka w czasie jednego biegu i facet tam się, się przewraca, wali w bandę, to sędzia ma prawo zaliczyć wyniki biegu, nawet w momencie, gdy oni dojechali do mety, tak? po to, żeby nie było akcji typu, że jadę ostatni i jest okrączeniem do końca, to się, I wale w to, się, to się przewrócę, to może tam kolega w następnym biegu mu lepiej pójdzie i zdobędzie tam te trzy punkty, tak? Albo wale w, no, no dokładnie. I, i, bo tak bywało. Ja pamiętam, jak Golob kiedyś trzy podejścia robił do wygrania Grand Prix, aż się tam chłopaki wywalali, wywalali, a w końcu je przegrał, no bo, bo za czwartym razem mu się nie udało, no a, za raz, a za każdym razem prowadził wcześniej. To, to zwłaszcza w rozgrywkach ligowych to ma zastosowanie, gdy jeździmy w parach, tak, tak, Jeżeli dokładnie. jedziemy na 1-5, to bo można się przewracamy, wrócić, A może tak. uda się 3-3 albo 4-2, cokolwiek uda się tam zawsze urwać, no. urwać no. dokładnie. No dobrze, a propos jeszcze zupełnie nie a propos, to w ogóle <śmiech> Karol Bielecki chciałem powiedzieć. Że... Właśnie tak, bo że życiłem. trzeba o nim powiedzieć, bo e... tak, dwa mecze zdążył zagrać. Znaczy w pierwszej minucie po wejściu na parkie rzucił gola. Mhm. E... Ale mówisz o tym sparingu, czy o, o tym kontra reszta Sparring, No sparing to bo, bo Dwa mecze były. Jeden sparing, drugi Mecz y gwiazd. lewen kontra reszta świata. Tak. Wiadomo, że oba to nie są mecze, w których się broni tak, jak się broni normalnie. Mhm. No ale widziałem te gole, wszystkie cztery mhm. Karola Bieleckiego i z jedenastego metra, jak się nie widzi, to ciężko jest trafić. Znaczy, ja bym się tu większy problem nie był z rzucaniem na bramkę, tylko to, co mówił Ernest tutaj, nasz znaczy, specjalista. Z w piłkę, poproszę. Od, od, od trójwymiaru. Od, od patrzenia jednym okiem, że najgorzej jest złapać piłkę, która jest do ciebie rzucona. Bo, bo trudno jest wymierzyć, jakby zobaczyć, gdzie ona jest? leci no. i nie machać rękami dwa metry obok niej. A, a, I to, to jest problem. No Natomiast... Tak, i też widziałem wywiad właśnie z Karolem Bieleskim, który powiedział, że to, że gra się długo w piłkę ręczną i że to, że jesteś w stanie, nawet nie widząc kilku rzeczy, albo mieć pokrojone pole widzenia. Gdzie jest bramka tą bez on, patrzenia? To on chyba nie nawet. musi patrzeć, tak. On parę rzeczy słyszy, parę rzeczy wie, parę rzeczy wynika z ogrania, z pozycji albo z tego, co oni akurat grają w ustawieniu. I on wie, że on tą piłkę dostanie albo na rękę, albo na pierś, albo ją... Wie, czego się ma spodziewać. Parę rzeczy się też... Właśnie to, co widziałem, parę rzeczy to mówił jego lekarz, że widzenie jednym okiem to, to nie wszystko. Dobrze jest słyszeć, co się dzieje, dobrze jest czuć. On to wszystko umie. On, no, prawdopodobnie, wszystkim... prawdopodobnie bez tego jednego oka jest więcej wart niż, niż wielu młodych, zdolnych, utalentowanych. Słysza, że, że po raz kolejny zacytujemy Kazimierza Górskiego, Wole pijanego Gorgonia niż coś. Tak, tak jest. <laughs> najgorsze, najgorsze dla Ostafińskiego jest to, że został zapamiętany tylko z tego, z tego powiedzenia. <laughs> A musiał być chyba niezłym piłkarzem, skoro się ocierało kadrę górskiego. Grał w niej. <głos> <głos> <głos> Także lepszy, ślepy Bielecki <głos> niż paru dobrze widzących... Nie, sam, sam, sam Bielecki też jakoś w jakimś wywiadzie yy, coś takiego powiedział, że, że yy, tak na co jest może dziwne, ale sam to stwierdził, że tego urozmaica jakby dla tej dyscypliny, dlatego, że dotychczas on sobie szukał pozycji, a w tym momencie on więcej musi patrać głową i bardziej się orientować w ogóle na boisku, co się dzieje. W związku z tym on też bardziej kreatywnym zawodnikiem się mimo wszystko staje, bo dosyć jego pozycja lewego rzucającego była dosyć ograniczona do wyrobienia sobie tej pozycji, albo że mu zespół wyrobił. Mm, powiem tym, i, wiesz, powiem jeszcze jedną rzecz, która może zabrzmi kontrowersyjnie w kontekście powrotu do zdrowia Karola Bieleckiego, ale uważam, że tkaczyk bliżej kadry to jest dobry pomysł, żeby on wrócił tak, w tej sytuacji. Tak, tak, racji, tak bo on... nigdy nie było takiego, że jak on będzie chciał i się wyleczy, to jakby myślę, Wenta na niego cały czas czekał. To nie, nie ma tutaj no, czy sporu ma, specjalnie. No, no, nie, bo to jest świetny zawodnik i on akurat na tej pozycji, może to nie jest dokładnie podobny zawodnik do, do Bieleckiego, ale on na. Dla kadry no, jest bezcenny. Tak. Nie, on ja był bardziej tak. środkowym rozgrywają. Środkowym albo. Al, no tak, środkowym no. prawym, no takim. No nie, oni grali w tym trójkącie Bielecki, Tkaczyk, Liewski. To Tkaczyk był z reguły w środku, mm -hmm. tak? Te, W tej dużej, mm -hmm. tak. która zabawicie mistrzostwa. A on potrafi zagrać wszędzie, bo on technicznie jest doskonały i on nawet na skrzydle grywał w życiu. Także. Tkaczyk to sobie da radę, tylko ja bym go chciał z powrotem w kadrze zobaczyć. Dokładnie, tak przy okazji jeszcze bielskiego i Onyszki, bo to tak te, trochę się przeplatały te informacje o kłopotach zdrowotnych. To nie wiem czy wiecie, bo to też wyszło przy okazji, że piłkarz taki jest Tomasz Brzyski, który od urodzenia ma w ogóle jedną nerkę i no, ja, gra, uprawia ja sport. Ja Jacek na... Wszoła też ma jedną nerkę. Tak, na, na, na poziomie no może I zawsze nie. miał jedną, dowiedział się po zakończeniu kariery, że ma jedną. Nie, to Brzydki wie o tym cały czas. O, nie wiem, czy dobrze to wyszło i że teraz jego przeciwnicy wiedzą. Nie. No, nie znaczy, nie w nie którą go ładować? O tej nie, znaczy, wiesz, to zależy od podejścia. No, ja teraz grając przeciwko, nie umiałbym do zmiany większej opory, żeby tam no, na przykład popchnąć, czy wiesz, czy coś no, ale tam to, zrobić. Nie? No, ale to jest no. Też nienormalny, no no. no są, są tacy zawodnicy, którzy są no, na No Właśnie na nie, ale jest drugie, drugi że, że jest drugie podejście, że niektórzy mogą chcieć właśnie to wyobraź wykorzystać. Se, wyobraź sobie Jacka Wiśniewskiego i jego reakcję. No. Znaczy, no. którą masz? Lewą czy prawą? Tak? Znaczy... Znaczy, nie wiem, gdzie cię tu. Co? Ostatnio przy drugim łokciu wyjdzie, którą ma. Ostatnie <śmiech> przemysł, Saleta też ma jedną nerkę i y, na jesieni zapowiada e, walkę ze swoim dawnym ex przyjacielem nie. panem no, Najmanem. Tak, no, Tam straszne, straszne ciężkie słowa. Y, świetne są wywiady z Saletą. Polecam zarówno pewno jak, ja... jak i e, słuchaczom. Ponieważ Saleta, pytany o to czy nie boi się, że e, fakt, że już zakończył karierę może wpłynąć na jego kondycję, fakt, że ma tylko jedną nerkę też. Powiedział, że on w słabszej formie fizycznej niż Naiman był tylko raz yy, zaraz po operacji, gdy był miesiąc w śpiąsce. Także... Nie, mnie to mnie to bardziej zaskoczył. No dobra, bokser jest, bokser, tak, Najman, bokser Najman powiedział, boxa, że to, że on nie to chce tak tej walki. Zwykle, prawda? Znaczy, znaczy chciałem powiedzieć tak, że chwała Salecie za to, co zrobił za bo dar, który tak, tak, dokładnie, bo on dodał nerkę oddał swojemu nie, własnemu nie dziecku. Nie przesadzajmy, bo ludzi, którzy oddają nerki własnym dzieciom no tak. na tak, świecie to są miliony. To są miliony. Natomiast robię robię że, tego... Powiem wam, że żaden z was mając dziecko nie zastanawiałby się nawet sekundę. Nawet sekundę, no więc właśnie. Dobra, w każdym razie mimo wszystko, chwała mu za to, bo jest to... Nie, no jasne. No. Jest to z jednej strony oczywiście oczywiste i zrozumiałe, z drugiej strony jest tak najbardziej Ty chwaletne. Kaczyński poleciałeś oczywiście oczywiste, tak? Tak. Też, też, też, też, e, jeszcze te... powinieneś dodać, Ciekawe, krótko, krótko mówiąc. Też nie słuchasz U2? Natomiast, A, krótko nie, mówiąc, natomiast, z, przemku. Tak, natomiast chciałem powiedzieć, że ani, ani Saleta nigdy nie był biterni bokserem, biterni. ani Najman w zasadzie bokserem nie jest, także mhm. jedyne co z tego pozostaje to typowe bokserskie przepychanki. To jest ale rzecz. bokser Najman powiedział, że on nie chce, on naprawdę nie chce tej walki, bo boi się, że zrobi krzywdę Przemkowi Salecie, no ale co on może, no, no musi no przecież. Tak. No zarobić muszę. wry. <laughs> ja, e, Dobrze, czy ja. Ma, mamy jeszcze czas. Mamy kwadrans. Mamy cholera, W Barcelonie mimo. rozpoczęły się mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Tak, rozpoczęły tak się. I chcesz o skoku? Z, w w dalej. Nie, no dzisiaj się niewiele hmm. działo. Niemniej no, Także... jednak prezes y, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zapowiada 12 medalowych szans i 10 medali. Co było Bardzo, to jest jednym z lepszych wyników polskiej dla Bardzo mi się zapowiadanie medalowych szans tak podoba. Bardzo dobre w ogóle stwierdzenie. To, to, terenim, od... to, to w, w, tak, w, w, w, tak, w, w polskim tak. sporcie jest jedna z ja ważniejszych y... W ogóle uważam, że powinien ich rozliczać z ilości medalowych, medalowych szans. Ta, a, tak, Wyniki są nieistotne. A fenomen miejsca punktowanego na olimpiadzie. Dobre ósme miejsce. Tak, to jest moje ulubione. Niestety niestety w skoku otyżce, gdzie jesteśmy bądź co bądź światową potęgą. Kobieco. Kobiety jako, oczywiście. Tak, tak. No my nie jesteśmy, bo jesteśmy wicemistrzyni. Mistrzyni, Niestety zarówno żadna, ni mistrzyni, żadna, jak i wicemistrzyni oraz e, carysatyczki nie pojawią się na tych mistrzostwach Europy. Yy, ponieważ Będzie pani Szybajewa zrobiła sobie rok przerwy od skakania, no, no, no, już ostat... te poprawianie rekordów o, o centymetr trochę jej się znudziło. No, poza tym ostatnio te właśnie dużej brezy jej słabo wychodziły no, jakoś. Tak hmm. Rekordy rekordami, ale. No jak się ordynuje za wysokie, to wiesz, to ja też bym o, mógł. Ordynuje wziąć, się. Mógłbym sobie wziąć tyczkę i powiedzieć, że skoczę 5,80 też by nie przeskoczył. Na, na upartego to i mamy, mamy parę medalowych szans, jakbyśmy pojechali. My? No, teoretycznie no, oczywiście. No Szans. Medalowe szanse mamy. Zawsze. Tak? zawsze. Jakby tak akurat wszyscy, wszyscy się struli, się struli albo, dzień wcześniej, Albo, prze, tak? albo wiesz, szkoków z wyż. Szkoków czymkolwiek. Stodzisz, <śmiech> yy, albo z, yy, startujesz na 100 metrów i wszyscy się przewracają, a ty my, dobiegasz pierwszy. No, ja mam medalowe no. szanse w biegu na 100 metrów. No, szansę no. masz zawsze. Ja, szansę oczywiście, no, na, na tym polega. Na, na idea, starcie wszyscy są równi wybrał, mi się trzeba zmęczyć, bo w razie jakby wszyscy zemdleli, na 100 metrów jest najmniejszy wysiłek. Kubertenowska mało. idea na tym polega, no, że tak. wiesz, ja 100 metrów dojdę do mety. No. 3000 tysiące już niekoniecznie. Mógłbym, mógłbym zemdleć po drodze. To może 10, bo i tam więcej szans, że rybale nie, nie, się nie, to, to trzeba coś krótkiego, żeby nie, nie. szybko odpadali, ja a ty dajesz radę. Tak, dokładnie. 100 metrów jest bardzo dobre. Tak. tak, jak nikt nie przyjdzie, to ja wygram. I się nie zmęczysz jeszcze do tak. Znaczy, zmęczę znaczy, się. Ale... Chcecie zmartwić, no przetady, nie no. wygrasz już niczego. Na przykład rzut czymś, a innym zepsuć błędnik. Tak, rzut czymś lekkim. Albo z ten... dyskiem. Albo ten... Myślę, że powinnoś popracować Bo na psuciem już... błędnika innym. w tym jesteśmy znaczy, najlepsi. A dzisiaj w tym jesteśmy najlepsi, tak. Właśnie, może mamy dalowe szanse w psuciu błędnika. Tylko trzeba by <laughs> tak dołączyć do dysypy olimpijskich. Cudem. To ogólny naród ma nasz Dobra, szance. panowie, powoli, powoli musimy nie, nie, nie. przechodzić do kończenia. Przechodzimy, ale. bo znaczy, zgodnie z tradycją spotka, bo tam jeszcze. 5 że... minut przed końcem się żegnaliśmy. Znaczy, to, że teraz, nie, chyba, już... powinno być tradycyjne narzekanie redaktora Magdziarza na to, że znowu nie, to miał być 45-minutowy. Bo jest gorąco, podróż. to ja, ja kawał opowiem. O, daj ja, kawał, ja ja, daj ja, ja, ja kawał. miał specjalnie kawał na swój tutaj debiut przygotowany. No to proszę, A ty to masz jeszcze coś na kartkach? Kto tak. Tego? To on ma... O sportach amerykańskich. No to dawaj. Jeszcze A mamy... nie, to nie, jak to było? Mieliśmy go wyśmiać teraz, tak? Że o sportach amerykańskich. z takim wuflawu. Faktycznie ma coś o, o... Jako, o... że mało czasu, to już uznajmy, że jest. Wyśmianę, jedź. Jako, że tutaj tak, byliście ogarnięci mundialową gorączką. Na początku... Już na początku czerwca. Kwiecisty <śmiech> język. Co oni im dają tam w tym Poznaniu do jedzenia? Oprócz... Dobra, opró klimak, oprócz Ogarnięci gorączki. W tym no. samym czasie myślę, że wielu naszych słuchaczy... Śledziło finały. Śledziło finały w dwóch najpopularniejszych dla Polaków sportach amerykańskich. To znaczy nie tyle amerykańskich, co zawodowo uprawianych w Ameryce. Mówimy tak. o Polonii Szykogowskiej. Nie, nie mówimy o, o Polonii Polskiej. <śmiech> o N NBA. I tak, mówimy NBA. o NBA i NHL. W NBA zresztą mieliśmy dosyć no. ważne wydarzenia. Otóż w finale spotkały się Boston Celtics i Los Angeles Lakers. klasyk. Dwa, dwa najbardziej utytułowane zespoły. Wygrali Lakers, to nie będziemy. Znaczy, bo czy to, już, fakty, wiemy. Bo, to o, już wiemy. To już wiemy. Niemniej jednak 17-16 w tej chwili w pojedynku bezpośrednim dla Celtics. Połowę mistrzostw. Tak, połowę mistrzostw w NBA yy, zdobyły te drużyny. A w pojedynkach bezpośrednich w finale, bo to był mimo, że yy, znaczy te, te drużyny generalnie w playoffach mogą się spotkać wyłącznie w finale, to był już 12 taki yy, pojedynek finałowy, i aż dziewięć wygrywały, wygrywali Celtowie, głównie w latach 60. -tych. Tym razem... Świetnie pamiętam. Tak, tak. tym razem Alej wzięło, wzięło rewanż. Tutaj redaktor Zawada na pewno się ucieszy. Poza Kobim Bryantem, wybranym MVP, kluczową absolutnie mm. rolę Pał odegrał Gasol. katalończyk Pau Gasol. No zresztą podczas wręczenia, jak Kobe dostawał te, te, ten puchar za MVP, to ona o niego mówi spaniard. No. Spaniard. Tak, Spaniard. Że, tak, bo, tak jakby nie pamiętam bym miał na imię w ogóle. Finał... <grym> finał nie, czy, nie, The Despain, The Spain, przepraszam. Mówi na niego, że Despain. Payne. Finał trwał pełne ja 7 to... spotkań. <grym> tyle, co by mu nałożyć koszulkę Arsenalu zamiast... <grym> zamiast Ale LA, w... Kata LA przegrywało już dwa, trzy rywalizacje, ale wygrało dwa ostatnie mecze w Staples Center. E, oczywiście Los Angeles e, u stóp Hollywood e, nie mogło zabrać wielu celebrytów e, na hali. W, czy tam w Hali o ile Pewnie byli wszędzie na Hali, tak. obok Hali bo, bo, bo halo. pod Halą o ile, o ile amerykański realizator podpisywał Część nawet tak zane, przed halą o ile amerykański realizator podpisał nawet tak znaną twarz jak postać, Kosovo, e, tak? Leonardo DiCaprio, o tyle właśnie zachował pewien takt, bo gdy jeden pan taki już siwy przypruszony w pierwszym rzędzie w koszulce Lakers Myślę, że pojawił. Legii. Tak jak zawsze od, od kilkudziesięciu Z lat. Letą. To wystarczyło realizatorowi krótkie Jack, żeby wszyscy wiedzieli, że to główny że to bohater lotu nad Kukułczym gniazdem. Nie I tylko. Nie tylko. Trzykrotny laureat Oscara, główny, najbardziej znany na świecie kibic Lakers. A no Spike Lee. No, sporo, sporo też koszykarzy było. A to New York Knicks. I nikt nie wie o kogo chodzi. A nie, Spike Lee to nic, no oczywiście. To ja no. Wsadziłem i do jednego worka. A ostatnia ciekawostka Mateusza. a propos tego finału to fakt, że Phil Jackson yy, zdobył swoje jedenaste mistrzostwo. No, to zaczyna pierścienie na nogi zakładać. Do tego no ma jeszcze właśnie. dwa zawodnik, także no, jest to żywa legenda. Przedłużył o rok kontrakt, <laughs> kontrakt, mówi, że w przyszłym roku... Co? Długo mu, pa... długo mu palców zabraknie. Właśnie się 21 pierwszy zakłada Tak, 21 pies. Ciekawe na co się zakłada. Ciekawe jak miarę zdejmą. I fascynująco zapowiada się y, przyszły sezon Alej broni mistrzostwa, tymczasem po ta potęga y, kościkowa wyrosła. Absol, absolutna Buh. potęga koszkowa wyrosła na Florydzie, to. Miami y, zgarnęło. Zresztą, pełną pulę niemalże. Nawet Jordan się wyraził, że on to nie chciałby grać przeciwko e, kolegom z boiska, czyli nigdy w życiu nie zadzwoniłby do Magicka i do Larego Berda e, tylko po to, żeby zagrać z nimi w jednym zespole i zdobyć sobie 21 pierścieni. Ja, ja jestem rozczarowany. Myślałem, że LeBron zmierzy się z legendą Jordana, że pójdzie do nie najgorszej drużyny Bulls to, to nie jest najgorsza no nie drużyna no, w NBA. No, ma, ma ciśnienie, no chcę zabyć. No, ale jak, no, jak, jak, już jak można. jak LeBron wyglądałby z numerem 23, którego nie mógłby założyć nawet w barwach Chicago. No nie mógłby, bo jest zastrzeżony. No. musiałby zmienić. Myślę, że musiałby zmienić numer dlatego, poszedł akurat, do Miami. Akurat zawodnik o takim potencjale Nie, on, no, on nie, nie ma wszystko. On, nie, on no, ma wszystko, no ale ale tak jest, tak jest. No to chyba... jest pytanie, jest pytanie, to nawet znaczy, nie, wiesz, nie moje, tylko bardziej ekspertów. Czy to final właśnie nie, Miami, yy, nie, czy Lakers. Nie, nie za dużo grzybów w barszcz, jednak w tym Miami. A to się czy, okaże. Czy tam się znaczy, uda ich jakoś problem postawić, jest taki, że jak oni sensownie. zakontraktowali Bosza, Wade'a i Lebrona, mieli jeszcze jednego zawodnika i ich kadra na początku lipca liczyła czterech zawodników. Yy spekulowano o tym, że no Pat, jak Pat Raley cap. już y, jakiś czas temu y, obliczył sobie, kiedy trzeba wyczyścić kadrę, podpisywał takie kontrakty, żeby kadra była na to lato wyczyszczona. I żeby im się salary z, by zmieściło. Y, tak, dokładnie. Będą grali wszystko jedną piątką. Y, tylko, że, tylko, że niestety, niestety w no, playoffach jest taka, mężu, że mistrzostwo z, zdobywa się obroną, a nie atakiem. A to Mateusz Borek tak mówi w reklamie jednego dezodorantu którego pewnie nigdy w życiu na oczy nie widział no, ale to on nie, nie widział czy ty nie widziałeś? znaczy ja nie. widziałem na billboardzie on pewnie nie widział ja myślę że on jak się... zdjęcie robili z tym dezodorantem to co, co ty przecież A, go tam, ty nie, ma tym może tam do tyłu ja, nie ma na tym zdjęciu może etykietą do tyłu jakiego nie ma na tym zdjęciu no, nie Mogę wiem, jakby ja nie postawiłbym pieniędzy na, na zwycięstwo Miami. Zobaczymy, jak uda im się skompletować kadrę. Prawdopodobnie tam będą próby kupienia jakichś weteranów uzupełniających na skład głodnych z drugiej wojny światowej. Wezmą, wezmą, wezmą człowieka z jedną nerką Alonso Burninga jako zmiennika na, na całym świecie. Pamiętają, D-Day. No ławka jest też dość ważna, to też parę meczów pokazało, no, że, że na przykład ławki... Wszystkie mistrzostwa Chicago Bulls, gdzie jak ktoś pamięta, co robił Paxson na przykład... To... Albo Steve Kerr, trójkę tak. w ostatniej, tak, w ostatniej tak, sekundzie. Tak, to Jordan Jordanem i te jego 30-40 punktów w meczu oczywiście nie robiły swoje, reszty, ale tak. nie, było, nie byłoby tego no, wszystkiego. To by by nie ławka. zresztą też w tym sezonie na przykład, mm -hmm. że, że tam naprawdę wchodzi człowiek Ja nie poznaję tego podcastu. Prawda? No, no to jest inny. Zupełnie inny. A i zostało nam 4 minuty, chciałem tylko powiedzieć. A, A potem Armageddon. A potem tak, studio się zawali. To tak bardzo krótko, bo, bo walczono też o największe sportowe trofeum na świecie. Hej, mówisz to... o wysokości trofeum. I o ciężarze. Ja nie chodzi, chodzi tu o mundial. Nikt się na tym nie zna. Puchar Stanley'a, 90 Nawet Stanley się na nim nie zna. 15,5 15 kilo martwej wagi. Martwej? Tak. W... Martwej nos? No raczej gdzie żywej. To hmm, no. prawda. W, w finale spotkały się Chicago Blackhawks i y, zespołem z Filadelfii. Y, co ciekawe, bo to jest y, generalnie rzecz, która też mnie fascynuje, wydawałoby się, że i Chicago i Filadelfia leżą po tej samej stronie Stanów. Nic bardziej mylnego, drodzy słuchacze. Stany są podzielone inaczej, jeżeli chodzi o hokeja. Tak, Chicago y, grało w jednej y, konferencji z zespołami z San Jose, z Phoenix, z LA. A jednak... to w jakiej federacji teraz będzie grał Wojtek Wolski? On będzie grał w Kojotach. Takiej w czym? Jakiej co? <śmiech> Słuchajcie. <W> Których, tak. <śmiech> e, tak, on A będzie się... grał w Phoenix Kojot. Ja tylko wiem, że jak to wygrali, to wyglądali jak Przemek wszyscy mniej więcej, ci co wygrali. A, bo, no bo A jak bo nie się wygląda? Masz brodę. Tak jakbyś miał, walczył Puchar Stanley'a normalnie. Znaczy oni dłuższe tak. brody mają, bo zazwyczaj... Nie, bo nie, tak jest nie... dopiero w drugiej rundzie play -offów. w tej A, tak. chwili. Bo, bo chłopcy się nie golą. Już Wyglądają jak Lumberjack Jackson, <laughs> <laughs> wszyscy mają długie brody. I mają koszulę w kratę? E, tak. Nie. Na to się nie zgodziły nam się wersje. No dobra, słuchajcie. O, o, ile, do o ile w NBA spotkały się dwie drużyny uważane za faworytów jakby swoich konferencji, o tyle w NHL mieliśmy play pełne niespodzianek. Washington i Pittsburgh, drużyny znane z takich zawodników jak Małkin, Owieczkin czy Sydney Crosby. Poległy w starciu z najsłabszą drużyną z wschodu, która się zakwalifikowała, z drużyną Montrealu. Tenże Montreal odpadł w finale konferencji z Montreux, siódmą drużyną Montreux, Montreux, ze wschodu, właśnie z drużyną Philadelphia Flyers, a Chicago wyeliminowało między innymi San Jose Sharks, taką najmocniejszą wiki, tak. w ostatnich latach drużynę na, na zachodzie i spotkały się druga drużyna zachodu z siódmą drużyną wschodu. Philadelphia już nie starczyło sił, przegrała 2 do 4 finał. Co ciekawe, obie drużyny... Płacą mu za to? Poczekaj, czekaj, sprawdzę bo tą kartkę, czy ona ma tak zwane Werte. Ma. Co ciekawe, obie drużyny przegrały kilka swoich ostatnich spotkań w finałach Paru Stanleya. Chicago wywalczyło czwarty puchar, pierwszy od roku 61. Brawo. Ja Dawno do... nie byliśmy tak dziedzimy. długo za, za, za wielką wodą. Znaczy, o hokeju w ogóle tak. nie mówimy. to przypomniał ten słyn, słynny dowcip, jaki się robi na przykład w Australii. Wchodzisz do wody, tak... Cały w bieli. Nie, tak 20 metrów i krzyczysz do kogoś, kto jest na brzegu. Najpierw jak to jest Polak, który mieszka w Australii na stałe i krzyczy tak... Forfiter. Johnny! Johnny! Jak jest po angielsku rekin? Jak jest rekin? No i Johnny wtedy staje na plaży i krzyczy... Shark. <suszy> A, to ja opowiem ale, kawałek, wie, a propos to, to jest a propos Udało wczułu? się kawałek no, powiedzieć. To, to ja opowiem, <grym> y, chciałem, y, ponieważ gorąco było ostatnio i tak mi przyszło do głowy. Po czym poznać, kto cię bardziej kocha, y, żona czy pies? No. Pakujesz i żonę i psa do bagażnika i po pół godziny otwierasz i patrzysz, kto się bardziej cieszy na twój widok. <grym> <grym> Boże. <grym> To ja też pozwolę sobie opowiedzieć ten kawał, bo, bo nie wiem to kiedy to będzie <gulanie <gulanie> kolejna okazja, żeby z, się tutaj pojawić. Z, z własnej autopsji. <gulanie> ja nie mam psa. <gulanie> no. nie, mój kawał jest taki, że dziennikarka przeprowadza wywiad z Mistrzem Olimpijskim w pływaniu i pyta się go, proszę powiedzieć, gdzie pan się tak nauczył wspaniale pływać? No, jak byłem mały, wypływałem z tatą, jego łódką na środek jeziora i wrzucał mnie do wody. A co sprawiało panu największą trudność? No, wydostanie się z worka. <grym> Ojej! O... Bardzo okrutna <grym> wciśla dzisiaj, ja mam jeszcze bardziej okrutne, no się nie nadaje. na antenę, opowiem to, to to wam to... po, nie, nie, ten się nie nadaje, naprawdę. To Monte Cristo. To on, to on Słuchajcie, walka. ja muszę naprawdę zakończyć ten podcast. A ja chciałem, ja tak, też. bo Ja byłbym niepocieszony, gdybym nie pożegnał Rafaela Marqueza. Y, z, tak. Jak pożegnałem ja Raula, no. takiego zawodnika y, Blanco. To Chciałem też Tym bardziej z, po, tych mistrzostwach chciałem podziękować za 7 lat. Eee, ja, propon, ja, ja proponuję panie redaktorze, żeby pan to rozwinął w kolejnym podcaście. Bo myślę, nie, że... Właśnie żegnam teraz y, Rafaela Marqueza, no, czule już. i życzę mu y, dużo miłych wrażeń w jednym klubie z, z Thierry Maurim w Nowym Jorku. Niech, się dobrze, tak, niech się dobrze bawią, niech już się zarabiają za ocenę, pieniądze. Klub nazywa się Red Bulls. Hmm. Dobrze, w taku, 243 W 243 metry, 12 pucharów. Mam dziękuję. wrażenie, że to jest koniec. To... Jest, 13? Tak, to by Armageddon minutę. Jakiego 13? Co ty? Tak, 113? 13. No, tak? Chyba, że no, coś co? nagraliście i jeszcze nie opublikowaliście. Nie, nie, nie. No, nie. Wszystko jest Jednym na marzący. razem. Wszystko jest na bieżąco. Pod kontrolą, jest tak zwany na bieżąco. Zbrew. Nie mów tego słowa. Wszystko jest na bieżąco. Feralny. Jak to zabrzmi za tydzień, jak się odcinek ukaże. Feralny 113 odcinek. Mam nadzieję, że nie. Dlaczego nic... feralny? No, to bo, sto... bo 13, tak. Ale 113. Feralny to był pierwszy, nie ukazał się nigdy. Nie, chyba czwarty albo piąty był bardziej feralny. Hmm. Ten, co się... ukazał się nie to, to późniejszy nie, był tak. pierwszy się ukazał cośmy go nagrali po próbny był śmietni. był próbny zerowy z z pucharu Afryki on się nigdy nie ukazał to prawda a no to zerowy nie wiesz on się tak on był zerowy on się ukazał on, za, on, za 5 pięć lat i będzie on, on będzie kosztował, ściągnięcie będzie kosztowało pięć tysięcy złotych milion jak te, już cytują jak znaczy znaczki... go na allegro <śmiech> Mauritiusy, te takie kolekcjonerskie tak dokładnie rugerandy co, coś co, to monet. Dowiemy. Jeszcze ja wiem, mam, na, też mam nadzieję, że kolega redaktor ma te kufle, w których były mikrofony kiedyś, bo one też. So... Nie, no ale mam, będą dodatki. Nie patrzę a, się co? na kolegę. Właśnie trochę jakiś dostaje no, się ostatnio, bo patrzyłeś się na mnie. No, bo... albo, no, kolega bo, jest, e... albo kolega jest bardzo zmęczony. To jest mu się klamra. Ty jesteś suchy bo i... przyszedłeś dość suchy na. Nie chciałbym. Nie chciałbym kolegi zawstydzać przy słuchaczach. Po prostu ja staram się mówić do mikrofonu, więc nie mogę się patrzeć na kolegę, więc patrzę się na kolegę ale mówię do kolegi, prawda? Suchy. Wszystko zrozumieliśmy, Czy szkoda, że jest słuchacze jest nie. Jasne. No, dobrze, słuchajcie. Amen. Czas nas goni. Jest trzy minuty po Armagedonie. A, a głównie mnie. Świat już nie istnieje od trzech minut, więc tak nie ma sensu, żebyśmy dalej cokolwiek mówili. Więc powili. ciągnęli. Żegnają się, może zacznijmy od gości. Tomek. Piotrek. Marcin, tak dzisiaj ten. tak. Po, tak, po, po imieniu tam. tam Michał Zawada. <śle> redaktor Michał zawada. Tak, tak, tak. Uchonorowałem cię dzisiaj tak, tak. Cześć, cze cze jestem Marcin od trzech lat gadam do mikrofonu. I ja. I ja i ja. Słowenia. Vija O, oby. Redaktor A właśnie, chciałem graczy. przeprosić ten de via, to ja mi się tak wymsnął. Ja wiem, że. Ja on nie jest, bo... kap... ja wiem, że on nie jest de Vija. Ale, ale ja też się... tak na niego mówię tak mi czasami odruchowo. A ja go nie lubię w ogóle, chciałem powiedzieć. Nie lubię zawodnika Capdevilli. Pozdrawiamy naszą bierną słuchaczkę <śmiech> przy okazji. Pozdrawiamy mnie Jest swoim. Ja chciałem a propos komentarzy, ale teraz zapomniałem się odnieść, bo to tak dobrze. A pytanie, bo, pytanie było do mnie w komentarzach, co ja myślę o tym, że tak, będzie, będzie że zmiennikiem wini będzie ten mówić. Myślę, że to dobrze. <śmiech> <śmiech> Dobra drodzy <śmiech> słuchacze. Proszę, prezesie. <śmiech>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 Zebak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto I mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie tą elegancką fryzurę z Gafincki, a tymczasem ty piłce Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, Elegantcy mężczyźni, białe kosule.